Praca filozoficzna to jest czytanie tekstów i interpretacja tekstów. To jest sztuka interpretacji tekstów, więc dzisiaj wyjątkowo jak nigdy... A trochę kiepskie, bo tam nie było pisanie tekstów, ale no. czytanie. Nie, nie. żeby napisać nie trzeba przeczytać. Tak? Yy, taka filozofia, w której się pisze, nie czytają, to jest żadna filozofia. Tak? Najpierw wciąż się... nie jest filozofią, tak? Słucham? to nie jest filozofią. Platon? Tak, jeśli, jeśli by pisał, a nie myślał, nie czytał, to by nie był filozofem, to prawda. Ale więc będzie tylko jeden slajd teoretyczny i to będzie coś, o czym wszyscy wiecie. No ale tak głupio zrobić wykład bez żadnej treści teoretycznej, więc, więc nigdy to będzie. Yy, to przede wszystkim dlaczego widzę, tak? Myślę, też pamiętacie, że to jest ta perspektywa. Yy. Jak w tym się zmieniają? Yy, biblia, dlatego że to jest jedno z podstawowych źródeł naszej kultury. Yy, za tydzień nie będziemy mówili o interpretacji Biblii, jaką dokonał Koś Katowicz, a za dwa tygodnie będziemy mówić o innych źródłach naszej kultury, jakąś filozofii. A za trzy tygodnie, jeśli się, się zmieścimy przed świętami, będziemy mówili o prawie. Tak? Prawo Rzymskie jest trzecią trzecim źródłem, tak? To wiecie, że Europa wyrosła z żydowskiej religii, rzymskiego prawa i greckiej filozofii, tam kolejnym, czy nie taka. I e, się teraz w To już Pan powiedział. E, przede wszystkim to, co jest dosyć ważne, dlatego będziemy mówili o Biblii, nie będziemy się zachowali jak teologowie, tak? Nie naszą rolą jest być teologiem, gdzie próbowali przeczytać, Fragmenty Biblii, gdzie jest mowa o płci i zinterpretować jego jako tak? zrozumieć to, co tam chodzi, to zinterpretować. E, naprawdę kilka najgorszych podstawowych wiadomości. E, Biblia to jest słowo w liczbie mnogiej. Biblia no, to jest tak jak samki. Samki to jest liczba mnoga. Tak? Używamy jedne samki, a to jest liczba mnoga. I Biblia to jest, znaczy księgi, to nie jest jedna księga, tylko to jest zbiór ksiąg, dosłownie, tak? Dobrze że o tym wiedzieć, no bo to jest tak jak mówię, to są źródła naszej, naszej cywilizacji i kultury. Więc, o tym też będziemy zaraz mówili, jasne, że tak. Ym, czyli jeżeli to jest zbiór, to jest bardzo niejednorodny. Zobaczcie zaraz, że to jest zbiór, który powstawał przez 15 wieków. I inaczej, tak jakby ktoś zaczął coś przejść w V wieku i dzisiaj wtedy byśmy skończyli. To jest to jest przepaść, jakby też historyczna, kulturowa, jakkolwiek by na tym spojrzeć. I zobaczcie, że to się nam będzie też przejawiało w, w tym, tych tekstach, które będziemy czytali. To, co Pan Norbert zaczął mówić, z perspektywy wiary to są dzieła natchnione. Tak? Dzieła natchnione, które mają co najmniej dwóch autorów. To jest inna rzecz niż na przykład w islamie. To jest jedna z podstawowych różnic. W islamie tekst od razu był dyktowany. Pan y, Islam wierzy, że, że kiedy Mahomet spisywał Koran, to anioł, chyba Gabriel, już nie pamiętam, któryś z anioł siedział mu na ramieniu, mu szeptał do ucha i ja on tylko to spisywał. Ja, tak? ta, ja No, no ja, mówię, jak bardzo, że Wskim układał głowę do Kapełusa i są y, zakopane te... Tak. Złote tablice. Tak, tak. No to też oni wykopalniby tą księgę, tak? Z yy. Biblia chrześcijańska ma zupełnie inny charakter. Biblia chrześcijańska, czy no, judeo chrześcijańska ma no w skrótku, tak? Powiedzieli Judeo chrześcijański ma zupełnie inny charakter. Ma dwóch co najmniej autorów, każdy zajma co najmniej dwóch autorów. Człowiek jest, można powiedzieć, współrzędnym autorem. Tak. To nie jest tak, że, że to są słowa, że Biblia słowa z, z nieba. Nie? Ona zapisała, napisa została napisana przez człowieka pod Ducha Świętego, Boga, jakkolwiek by się na pewno nie spojrzeli, tak? Czyli każdy werset, każdy fragment, który będziemy czytali, z perspektywy wiary, tak, z perspektywy teologii, mówiąc krótko, on ma prawo być nieścisły i ma prawo się mylić w pewnych rzeczach dotyczących um, tego, co nie jest związane z wiarą. Dlatego, że jest napisany przez człowieka w konkretnych okolicznościach, przez mężczyznę albo przez kobietę, przez męża, albo przez żonę, albo przez człowieka żyjącego samotnia, albo przez wdowa, albo przez dowca, Przez kogoś, kto był wykształcony, albo przez kogoś, kto był niewykształcony. Przez lekarza, jak Święty Łukasz, albo przez rybaka, jak Święty Piotr. Nie? I to ma znaczenie, to ma znaczenie. Te, te księgi, tak, tych ksiąg zobaczcie, jest bardzo dużo ludzi, ale je dzielimy na trzy rodzaje, Co to też trzeba brać pod uwagę to też trzeba brać pod uwagę. Są księgi, y, które nazywam księgami historycznymi, które opowie, w jaki sposób można traktować, jak kronikę. Do pewnego stopnia, tak? To nie jest kronika taka jak Przez kronika Galarne-Lima. Przecież kronika lima z kolei też nie jest taką kroniką, jak, jak historia, którą jak my dzisiaj piszemy, jak kronika tak? To Miejmy też świadomość tego, że pojęcie kroniki też się zmieniało. tak? Ale są księgi, które są historyczne. I oni zaczynają, na przykład księgę jest uważana za księgę historyczną, czyli księgę, która mówi coś jednak o historii, która jakoś trzyma się faktów historycznych. Ale mamy też księgi dydaktyczne, czyli takie księgi, które abstrahują od historii. One wykorzystują historię, żeby nam coś powiedzieć. tak Jak, nie wiem, pieś nad pieśniami, yy, jak listy z Nowego Testamentu. I mam wreszcie księgi prorockie, które są na zupełnie innym poziomie. Zobaczcie, jak bardzo to jest złożone. Tak? Nie wiem, że to powstawało przez wiele wieków, ma bardzo różnych autorów. Jeden autor się powtarza ciągle, ale pozostaje się zmieniają i mają ma bardzo różny charakter. I to też trzeba uwzględnić. Zobaczcie, Stary Testament powstawał przez co najmniej 11 wieków. Nie? Był spisany w co najmniej trzech językach. Hebrajski, czyli ten taki źródłowy język Żydów, tego nawet Żydzi już dzisiaj nie znają Aramejski, czyli ten taki bardziej współczesny język żydowski. to jest język, w którym Żydzi się posługują dzisiaj. Jak weźmiecie gazetę w Izraelu, to ona będzie pisana po aramejsku. I po grecku. Trzy yy, zupełnie inne języki. Księgi pisane po grecku to były księgi, które powstały w kontekście filozoficznym, po prostu. One wszystkie powstawały od 5-6 wieku, czyli od czasów pojawienia się filozofii. Filozofia bo się pojawiała w VI wieku przed, przed Chrystusem, właśnie w języku greckim. Armyjczycy czy nie mieli pojęcia w XII wieku filozofii, bo filozofia jeszcze nie istniała. Nie? Więc to też trzeba brać pod uwagę. Trochę inaczej jest z Nowym testamentem, który już był pisany jakby w kontekście filozoficznym. Dlatego to profesor Sajtek się tym zajmuje, ona to jakoś lubi eee, tym kontekstem staroszczęścijańskich pisarzy piszących w kontekście filozoficznym, tak na, jak Plotyn, który żył już w naszej epoce, e, albo był filozofem pogańskim, ale filozofował właśnie w kontekście filozoficzno- teologiczne, tak? czy filon i tak dalej. Więc nawet te same już jest w całości yy, bardzo mocno związane i bardzo mocno przesiąknięty też chrześcijaństwem yy, i filozofią, tak? To jest jakby by taki mocny uzasadnienie. O tym nie będzie mówili, ale a weźmiecie sobie w Ewangelii Światowego no, Jana, to jest czysty tak no, filozoficzny. Na początku było słowo, bo słowo było Boga, jak mówię, było słowo. Tak, to można konkretne pasusy jakby wskazywać do którego z filozofów nawiązuje święty ja. Okay? I ostatnia rzecz tutaj dosyć istotna. Te kanony oczywiście się różnią. Kanony się różnią, bo inny kanon jest protestancki, inny jest prawosławny, Protestanci sami mają różne kanony. A to zobaczcie, 46 ksiąg Starego Testamentu i 27 ksiąg Nowego Testamentu. Tak, Czyli w sumie, szybko licząc, ponad 70 ksiąg. 70 bardzo różnych dzieł, które są w ogóle wewnętrznie różne. A te 70 różnych tekstów, które powstawały w przeciągu, no powiedzmy, tamtych 13 wieków, czy 1300 lat, pisane przez setki, jeśli nie tysiąca autorów. No i to jest kontekst, jakim, jakim się dzisiaj będziemy zajmować. Kiedy, kiedy tytuł dałem Płeć w Biblii, no to też właśnie to. Płeć w czymś tak zróżnicowane w takim y, amalgamacie, konglomeracie bardzo różnych perspektyw. Nie? Y, no i jeszcze jedno wyjaśnienie. Tłumaczenie, którym się będę, to, to znacie to, myślę, że znacie to powiedzenie, y, traditore tradutore. Y, przepraszam, tradutore traditore, czyli tak jak grasów włoskich, tłumacz zdrajca. Tak? Każde tłumaczenie jest jakąś zdradą oryginału. Jeśli się chce znać jakiś tekst dobrze, to czego trzeba w oryginale po prostu? Nie da się inaczej. Jakieś wymogi podstawowe. pierwotne źródło. No dokładnie, dokładnie. Jak to się mówi, im dalej źródła, tym, tym bardziej na wodę. Testamentu się nie zachowały w całości? No, wiele się zachowało. Wiele się zachowało, wiele się nie zachowało. Natomiast yy, żadne źródło się nie zachowało. Nawet nie też, ale odpisy się zachowały. Mm -hmm. ale to też jest takie niebezpieczeństwo, że i tak będziemy myśleli inaczej, niż... Oczywiście, w jasne, że tak. Dlatego to jest jakby nie tylko czytać w danym języku, ale znaczy też tą mentalność. Jeden z moich przyjaciół, który za swoją ówczesną dziewczyną obecną żoną poszedł na studia z filologii francuskiej, strasznie się denerwował. Ola poszła na ujot, więc on też poszedł na ujot. więc strasznie się denerwował, bo w zasadzie pierwsze 2 trzy lata on bardzo dobrze znał język francuski, to była nauka gramatyki opisowej, gramatyki historycznej, jakby całego tego kodu kulturowego, którym się posługują Francuzi, zanim się przeszło do prawdziwej nauki języka. No, studia na tym polegają, że to musisz poznać mentalność znacznie bardziej, czy kontekst, jakby znajdź kontekstualność myślenia Francuza, Greka i tak dalej, tak dalej, To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo Będąc na konferencji makubiarowskiej, tutaj to było w czerwcu, tam w maju chyba zeszłego roku, to chyba mówiłem jak to była międzynarodowa konferencja, więc była też profesor z Grecji, Babeszka, profesor filozofii. Ja pytałem, pytam, czy, znaczy my ją wszyscy pytaliśmy, no bo mit był taki, że współczesny Grek nie jest w stanie przeczytać Aristotelesa. No mówi, nie, nie, spokojnie przeczytamy, to, to będzie w więcej tak dla dla nas czy, czy... czy to pierwszy tam, daj, ucie, ja pobróż, ty pociwaj, ale mniej więcej rozumiemy, o co chodzi. Znaczy Rozumiemy słowa, chociaż czasami wielu słów nie rozumiemy, nie? W Bogu tak samo, wiele rzeczy, ktoś nam musi powiedzieć, co to znaczy, bo oni już wam na co nie, ale oni potrafią podobno, podobno zrozumieć. Natomiast to, co jest dla nich największym problemem, to jest to samo, co dla nas. Znaczy, oni mogą czytać w oryginalne bez konieczności nauki alfabetu, czy... Nie dam klucza, ale klucz nie. A przynieś mi potem, dobra? Tak? Powiem, do Oczywiście. Yy, natomiast dla nich jest dokładnie ten sam problem, tak jak Pani Daniela powiedziała, czyli zrozumienie. Tak? Dla, jak my dzisiaj mam przełożyć słowo forma, to, że oni mogą używać słowo forma, yy, czyli morfe, jakby tak samo używają go dzisiaj, jak wtedy, nie znaczy, że mam to samo na myśli, co wtedy. Zobaczycie zresztą... Też, jeżeli można? Nie? E Akurat mam koleżankę grecką, ona czekolowała w Polsce, mm -hmm. z tym, że no, jedną nogą jest Grecji i e, grecki znała perfekt. Ale w momencie, kiedy ja szukałam e, takiego greckiego określenia, wszystko widzące, ja jeszcze nie studiowałam filozofii wtedy. I ona dzwoniła do drugiego Greka, który był w Polsce, który zna na perfekt i nie potrafili. Na tak. ten, później ta nasła w ta pan optico, Ale oni mówią, że to nie jest z tej Tak, bo greka, którą mamy się to jest tak zwana koina, czyli ta greka niska. I to jest, to jest, to jest, to jest jakby bo no to jest tak jak właśnie, jak mówię. To, że my rozumiemy 13 zborsko-wiedzenie nie znaczy, że my rozumiemy jakby ideę, tak, czy cały istotek, która w tym jest schowana. Więc to też jest bardzo ważne. To jest, może wiecie, głupio mam o tym mówić, bo, bo o tym powinniście rozmawiać na pierwszym roku, na piątym ale dobrze jest wiedzieć chociażby w kontekście tego, co mi dzisiaj ludzie mówili. Tak? Że, yy, dlatego pokazuję, które to jest tłumaczenie, dlatego że yy, co tłumaczenie to jest znaczenie. To, to jest akurat najbardziej znane polskie tłumaczenie, To jest wzięte dlatego, że yy, ono jest umieszczone w internecie. Czyli można łatwo yy, sobie poznać i sprawdzać, ale będę Wam w pewnych momentach, będę Wam wskazywał pewne punkty, jakby odwołując się do pewnego źródłosłowia, tak? które mniej lub bardziej y, udolnie tłumacz y, próbował przełożyć. Fragmentów jest sporo. Staram się wybrać takie najciekawsze y, i od razu to do, do, do pana Zbigniewa przede wszystkim pominięte są wszystkie fragmenty dotyczące homoseksualizmu, także muszę pana rozczarować. Tym można do niego przy temacie tzw. orientacji seksualnej. Okay? Y, y, więc jakby, wie, wiemy, że tam jest dużo fragmentów, najbardziej kontrowersyjnych to są te fragmenty dotyczące homoseksualizmu, ale ze względu na to, że ja nie byłem, byłem zaskoczony, jak dużo treści na temat płci można znaleźć. zobaczcie, że one są mniej lub bardziej związane, jakby ich yy, bliskość tematu płci jest różna, yy, ale, yy, ale zobaczcie, że one wszystkie jakoś tam dotyczą tego tematu. Czy są jakieś pytania do tego momentu? OK. Zrobimy tak jak do tej pory, czyli będę Was prosił, żebyście po fragmencie czytali. Będziemy już sobie próbowali to zidentyfikować. To, co jest najważniejsze, od razu wolę to powiedzieć, żeby później nie, nie przypominać za każdym razem. Robota filozofa to jest przede wszystkim zrozumienie. To jest połowa w ogóle roboty naukowca. Najpierw trzeba zrozumieć, tak? Czyli trzeba wiedzieć, co tam jest powiedziane, a dopiero potem możemy sobie interpretować, okay? Jeżeli ktoś od razu mi wyskoczy o tym, że a ken pisał, że to byli kosmici, to hmm. niech tak nie robi. tak? Najpierw spróbujmy zrozumieć, co tam jest napisane, a dopiero możemy się zastanawiać, czy ken mógł mieć rację, okay? Zrozumienie to jest 80% pracy finansowej. Jak nie najwięcej. Ale przynajmniej wiecie w takim, w takim myśleniu o, o magisterce, to myślę, że to jest 50%. Tak, Dobra praca przygotowawcza, czyli zrozumienie tego, co, co dana osoba pisała. Pani Ania pisze o Dostojewskim, więc zrozumienie tego, co Dostojewski chciał powiedzieć, to jest naprawdę połowa roboty. Jak pani to zrozumie, to resztę życie z grudki. Okej, okay, zaczniemy od pana dama i potem w prawo pójdziemy. Muszę trzeba to jest Proszę się. Potem Bóg rzekł. To jest sam początek <grym> dzień. Tak? Sam, sam początek stworzenia. Wiecie, że stworzenie odbywało się 6 dni 7. dnia był początkiem I to jest szósty dzień. Mhm. Niechaj Ziemia wyda istoty żywe różnego rodzaju. Bydło zwierzęta pełzające i dzikie zwierzęta według ich rodzaju. I stało się tak. Bóg uczynił różne rodzaje dzikich zwierząt, bydła i wszelkich zwierząt pełzających po ziemi. I widział Bóg, że były dobre. A wreszcie rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz. Na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę. Tak? Wiadomo, że, że ostatnie zdanie jest to, tutaj najważniejsze. To jest wcześniej jest pewien kontekst, który jest potrzebny, żeby Wiedzieć no w jakim kontekście się pojawia ten podział na płcie. Co to jest powiedziane? Co tutaj jakby Was nie wiem, zaskakuje, albo interesuje, albo co Wam się wydaje ma? człowiek zaprojektował swój, no, no. zaprojektował na no, swój obraz i o, o dobieństwo. On mhm. wyznał muszę i o z pozoru niewiastu, i pozoru niewiastu i niewiasty i niewiastu mężczyzn, zresztą jakiego. Mm -hmm. Okej, okay. jedna uwaga tylko tutaj, bo to jest tak zwany pierwszy odcinek człowieka. Nie ma jeszcze mowy o podobieństwie, jest mowa tylko o obrazie, ale to jest jedna rzecz. I na jedną warto zwrócić uwagę. Aha. że... I, tylko sekundę, żeby, żeby tego nie zrobić, zaraz Panu oddam głos. Pan Norris powiedział o trzy rzeczach, tak? To spróbujemy sobie rozwinąć. Um... Bóg go stworzył, tak, to jest pierwsza rzecz, druga rzecz jest taka, stworzył od razu jako mężczyznę i kobietę i trzecia rzecz, to jest dosyć istotne, o czym Pan Narok powiedział, a co może nie być oczywiste, nadał mu cel od razu, nie? I, i to zaraz to nie to rozwijali. Ja bym tak właśnie powiedzieć o tym, że człowiek to jest mężczyzna i niewiasta. Mhm. To dla mnie Panu drugi też zaznaczał, miesiąc nawet że człowiek to jest mężczyzna i niewiasta. <śmiech> um. OK, Okej, co to znaczy, że Bóg stworzył człowieka? No się jako filozofowie, tak? Nie jako katolicy, muzułmanie, ateiści i tak dalej. To co by to miało znaczyć? Chciałbym zrobić nazwę. <śmiech> <śmiech> Gdzie pan widzi? No i już sam fakt, że stworzył. Tak, <śmiech> Panowa, to jest <śmiech> wszystko. To znaczy, to znaczy tak, Panie Doktorze, raczej tu jest człowiek tworzył Boga tutaj. Nie, nie ma tutaj mowy, że no, nie no, ma. Ale, no to, ale to jest... jak nie ma, to nie mówimy o tym, co nie ma, mówimy o tym, co jest. A mówimy o tym, jest. co jest. A może na prostu szczerze, że Bóg egoistą bez powodu stworzył człowieka i... Ale <śmiech> tego nie ma, to jest powód konkretny. Przecież jak jest powód? Dlaczego człowiek został stworzony? To jest wszystko w kontekście... Jak, pana jak, pana, jak... na całym to, czyli dziecia dziecka. sobie stworzy. Mm -hmm. Można tak powiedzieć. Powiedział tak? inaczej. Uczy... Zaraz, zaraz. Bo Pani Daryta się do tego dość. tak? Niech panuje nad rybami morskich, nad powierzchni, nad bydą, nad ziemią, nad skrzycznikami związanami Zwróćmy uwagę tak? na bardzo istotną rzecz, która jest hmm. najważniejsza się wydaje w tym, że najpierw Stworzył no, te różne. A przepraszam, swoje... tutaj do Pana Norberta, ja się pomyliłem. Rzeczywiście, tam jest mało podobieństwo wieży, ja nie zwrócę tak. na to uwagi. Miał, miał Pan rację, przepraszam. Praca jest istotne? ja na nasz obraz, podobnego nam się z naszego No obrazu. Właśnie, stwarza mhm. te wszystkie zwierzęta, widzisz, są dobre, a potem stwarza człowieka na swój obraz. Znaczy, że nie tylko jest dobre, ale jeszcze jest czymś lepszym od tego wszystkiego i daje mu taką, oddaje mu swoją władzę. Więc okay. to znaczy trudno interpretować jako coś w kontekście legatum na złość zrobić, wręcz przeciwnie. Że człowieka na swoje podejście, żeby miał władzę nad tym stworzeniem taką, jak mam dług właściwie. Wczoraj się do tego wykładu, przeczytałem sobie kilka komentarzy biblijnych, yy, też w tym do tego fragmentu, i tutaj na przykład jest jedna ciekawa rzecz zwrócona. To bardziej teraz mówimy na antropologii, ale potem to się, że ta płeć jest krezywiona. Yy, nigdy na to nie zwróciłem wcześniej uwagi. Kiedy Bóg stwarza wcześniej, pierwszego dnia, drugiego dnia, trzeciego dnia, czwartego dnia, aż do zwierząt, do kogo się zwraca? Tak, na, na samym początku? Chyba do siebie. Nie. Do ziemi. Do tak. ziemi. Zobaczcie. Niechaj Słusznie pan niechaj, niechaj ziemia. A do kogo się zwraca, kiedy mówi o stworzeniu człowieka? Ale właśnie, no, jest... Do siebie. Uczyńmy. Ale na nasz. Tak. Natomiast, a, natomiast, widzicie tą rzecz, to jest bardzo ciekawe. Rzeczywiście to też jest podkreślane jako właśnie wskazanie tej istotnej różnicy między człowiekiem a, a zwierzętami. To jest też bardzo ciekawe ja wcześniej na to nie zwróciłem uwagę, że kiedy jest mowa o stworzeniu zwierząt roślin, nie ma mowy o tym, że jest płeć. W ogóle oczywiście wiemy, że zwierzęta są płciowe na przykład już w opowiadaniu o Noem. Wierzymy, tak? że, że do Arki Noem miał zabrać zwierzęta każdego gatunku samca i sanicy, czyli płeć była. Natomiast tutaj nie ma w ogóle o tym mowy. Dopiero kiedy jest mowa o człowieku, który jest stworzony inaczej, tak? dlatego że to nie Ziemia go rodzi, tylko Bóg jakoś go lepi. To zaraz o tym będzie więcej mowa. I dopiero tutaj jest mowa o, o mężczyźnie i weźcie. Um, mam pytanie, bo jest uczynienie mhm. człowieka na nasz obraz. Nasz, I to jest jakby w liczbie mnogiej. Tak? To, to jest w ogóle bardzo ciekawe. Ja nie chcę tego rozwijać. Myśląc też o naszym wykładzie, pomyślałem sobie, że zaproponuję na przyszły rok i yy, udało mi się go ten na wpisać przedmiot do wyboru nie, czy ktoś go wybierze któryś z roślin, ale przedmiot jest <coughs> Filozof czyta Biblia, gdzie jeśli to zostanie wybrane, to ludzie po prostu czytali sobie yy, właśnie tak jak dzisiaj tam fragmenty i Subskrywa. Pan nas licza na przyszły rok, a No nie wiem, was nie, nie liczą. możecie mo mo mo <grywa> mo mo mo mo przychodzić oczywiście, no, ale to już będziecie poszukiwani. No nie, pan tak proroczą w obronie. Tak, nie, nie, nie, nie, to, nie, że się nie i będziemy schroni. Nie, w żadnym wypadku, ale zapraszam, jeśli ktoś będzie interesował, to, to zawsze jesteście mile widziani. Natomiast, żeby odpowiedzieć na, na pytanie pani ja Ani, nikt nie wie, jak to jest. Jakby to, się to to jak to ma wyglądać. Jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, moim zdaniem. Tutaj oczywiście w tłumaczeniu tego nie ma, ale dosłownie jest tak. Bo dosłownie, ma, dosłownie, wiecie, stworzył na, na nasze stworzył na nasz obraz i stworzył mężczyznę i kobietę. Mhm, Czyli Bóg e, mógłby być istotą, której łączy w tak. sobie. Ja, ja powiem, powiem jedną rzecz, bo to jest jeszcze bardzo ciekawe. Gdyby to dokładnie przetłumaczyć, to by było. E, uczyń człowieka na nasz obraz. W sensie czasowniki, orzeczenia są w liczbie pojedynczej, a podniósł jest w liczbie nogi. Tak to jest w oryginalnym. Czyli Bóg się wypowiada jako trzech robiących jedno. Tak, czyli y, ja z panią Kingą robię. To jest niepoprawnie gramatycznie. Trzeba by powiedzieć, że my z panią Kingą robimy. A nie my z panią Kingą robię. A tak to jest dokładnie było powiedziane. Tak, czyli orzeczenie to jest to, to co łączy... A podmiotowość jest tym, co dzieje. tego człowiek Kościoła i pierwszy egzekajci mówili tu już jest, w pierwszych zdaniach że jest informacja, której jeszcze nie rozumiał pisarz o Trójcy okay. Świętej. Okay. Ale... O, no chodzi o, to... o człowieka, że to jest yy, pojedyncza? Nie, nie, nie. O tym mówimy. Że rzeczywiście to jest napisane na nasz. Czyli Bóg się wypowiada w liczbie nowej, no. ale orzeczenie jest w liczbie pojedynczej. Więc tutaj trzeba by powiedzieć yy, uczynię człowieka na nasz obraz. Okay. A, tak, słynę, w ogóle jest bardzo duży problem z odpisami i w Biblii jeśli mówimy o jak. Tak, tak, to jest bardzo ja złożone, dokładnie. Dokładnie. Sami pisarze, autorze w Biblii używali użur, zawiennie albo określenia L albo Elohim, czyli albo Bóg, albo w to jest zupełnie inna... Elohim Elohim jest liczba noga, L jest liczba opojenia. Tak. Ale tutaj jest... Jeszcze... Zróżnić to tłumaczy. natomiast rzeczywiście jest bardzo ciekawy wątek, o którym można by cały wywośc robić, nie? Jedna dość istotna kwestia, mianowicie mm -hmm. sam fakt stworzenia. Sam fakt stworzenia, co nie ze ze sobą, to, że człowiek jest istotą yy, zależną. Mm -hmm. yy, Stworzenie nie może być wyżej od swojego stwórcy. Jasne. I to, By... i to będzie da, dalej tak, miało... Tak, tak, tak. Teraz mam tego nie rozumiem, bo to jest jakby poboczny wątek. Natomiast jeszcze do tego, co, o czym powiedziała pani Ania, ja się tutaj całkowicie zgadzam. Tak? Jeżeli człowiek został stworzony, zobaczcie, tutaj jest dobrze przetłumaczone, na obraz Boży go stworzył, mężczyzną i niewiastą. Tak? Czyli człowiek z jednością. Yy, można by tak to powiedzieć, mówię, jako wstępna teza. Mężczyzna nie jest człowiekiem i kobieta nie jest człowiekiem. Wiasna. Człowiekiem jest mężczyzna plus kobieta. Tak, tak, można by to interpretować. Mówię wstępnie, bo zobaczymy, że wiesz, wiesz, nawet wiecznie. jest y, tekst drugi Właśnie mężczyzną i niewiastą stworzył go. Go. Bo tak, tak być powinno. Idźmy dalej. D dalszy fragment y, tego opisu. Kingo? Po czym, po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich, bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną, abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. I rzekł Bóg, oto Wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie. Dla Was będą one pokarne. A dla wszelkiego zwierzęcia polnego i dla wszelkiego ptactwa w powietrzu, i dla wszystkiego, co się porusza po ziemi i ma w sobie pierwiastek życia, będzie pokarmem wszelka trawa zielona. I stało się tak. A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień szósty. Od razu chciałbym, żebyśmy ze względu na czas abstrahowali od całej tej części z roślin i tak dalej. Tylko chciałbym Wam pokazać pewną jak bezpośrednia część dalsza. Tak jak pan Norman powiedział, że jest pewien cel wskazany, tak? Bóg stworzył człowieka z jakimś celem. I co jest tym celem? Yy, nie. Yy, panowanie. Panowanie. Tak? A, ale jest to jest co... nie A tutaj jest to, co powiedziane? To de facto Przez... brzmi jako cel, ale on jest określony innym yy, czasownikiem. To, co tutaj jest powiedziane, bądźcie położnie, rozmnożacie i tak dalej, to nie jest powiedziane, że, że to jest ich celem, tylko to jest błogosławieństwo. A potem abyście panowanie, to ma służyć. Czyli, czyli jak pokażę wam pewne rzeczy, mówię, to, to nie jest, że ja się pojawiam jako specjalista, tylko dzielę się z wami pewną, pewną refleksją, czy czym co zauważam. Tak. Tam rzeczywiście jest jako cel, tam to nawet nie jest w tylko jest w jakby powiedziane, po co ma być ten człowiek stworzony. Tak. Człowiek ma być stworzony, żeby był, jak pan mi powiedział, tak? Ma, ma, pilnować tak. Ma, ma, pilnować, ma pilnować stworzenia. ma pilnować stworzenia. A tutaj jest zaraz powiedziane, że no cel jest trochę inny, tak? To jest dokładnie ten cel, o którym Pani zaraz na pierwszych zajęciach, nie? A to nie jest nazwane, że to jest jakby, to jest ich robota, tylko to jest ich błogosławieństwo. Znaczy, błogosławie, wiecie, co znaczy błogosławić po polsku? To jest błogosławić, dosłownie, z, ze słowiańskiego. Błogo? Dobrze, no, przyjemnie. dobrze, przyjemnie. Sławić? Mówić, życzyć. Tak? Z, jak jest bogusław, to jest ten, który yy, Sław. sławi Boga tak? yy, Mirosław Boga. wie Pan, co znaczy Pana imię? sławi tak? Bogu błogosławić znaczy dobrze życzyć, dobrze mówić do, s, czy sławić zgodnie. Tak? czyli tak. to, co jest powiedziane bądźcie chłodni, rozmnażajcie się, a myście zaludnili ziemię, uczym ją sobie poddaną i tak dalej to jest, to jest błogosławieństwo to, to jest coś dobrego, co ma człowieka dotyczy Pan Zbigniew teraz wydaje, że grane komórce, bo nie chcesz że to jest dobre, tak? Ej, nie ma, ma, ma, ma spomniany tutaj, jak być tutaj oznawanie? Nie ma nic, nie ma nic o tym, to jest, to jest fakt. Może A ja tylko ja po, jeszcze nawiązać, jak Pan powiedział, że y, m, mężczyzna i kobieta razem jest człowiek. Uhum. Ale ja myślę że że tak, desygnatem słowa drzewo. Są wszystkie drzewa, tak. natomiast nie można powiedzieć, że pojedyncze drzewo nie jest tak. i nie można powiedzieć, czy dopiero wszystkie razem złożą drzewo. Tak. Więc ja myślę, że desygnatem e, słowa, Ale... słowa jest i mężczyzna, i kobieta, natomiast wcale nie muszą występować razem. I, to, jeżeli wchodzimy na perspektywę lingwistyczną czy filozofię analitycznej, to o tyle się Pani mówi, że w pojęcie drzewo jest pojęciem wieloznacznym. W ścisłym znaczeniu, musimy chcieli powiedzieć, to yy, desygna, wszystkie drzewa są desygnatem słowa drzewo ogólności. Ale jeżeli pokażemy to drzewo, to desygnatem jest tylko to drzewo. Tak? I w tym oczywiście tutaj możemy się zastanawiać, co by tutaj miało znaczyć. Tak? Yy, czy czy, Otrywam o łatwiej, że mamy dwa słowa. Mamy człowiek i mamy ludzkość. drzewa tak nie mamy. Tak? No bo las, to to mamy... las, las to jest coś, coś innego niż. niż zbiór wszystkich rzeczy. A ludzkość to tak, rzeczywiście zbiór wszystkich ludzi. Ale rzeczywiście ma pani rację, że to też jest pytanie, co by to miało znaczyć. Natomiast że co jest ciekawe, to jest powiedzenie, yy, że tutaj, j, jeżeli tak, w perspektywie filozofii analetycznej czy filozofii języka, yy, słowo człowiek ma dwa desygnale. I tylko dwa A z drugiej strony pierwszy mężczyzna stworzony, więc nie występował. Do, do, do, do, do tego jeszcze dojdziemy oczywiście. I na to jeszcze bym chciał zwrócić tylko uwagę, także jest to błogosławieństwo, bądźcie płodniej rozmnażajcie się i później jest ten jakby, drugi cel, to drugi jeszcze cel jeszcze dobrać uwagę, dobrać. abyście w ziemię i ją poddaną i jakby powtórzenie rozbudowanie tego, co było powiedziane e, w, wcześniej. Jeszcze ważna ważne, że to a Bóg widział, że wszystko, co uczynił, do, bardzo do, dobre. To do tego dozią. To też to jest dosyć duży, istotne, bardzo tak? bardzo że bardzo, bardzo dobre jest tylko raz powiedziane. Za każdym razem tak. jest powiedziane dobre. A za którymś razem wcale to nie jest dobre będzie ten fragment, gdzie właśnie stworzył mężczyznę i to już nie było, to tak, już tak. I jedyna e... rzecz, tylko stwierdza, że mhm. coś co zrobi nie jest do końca dobra. Eee, I tutaj, się. jak ma Pan na imię? Irena e, Tak jak Pan Irena zwrócił no, uwagę, yy, mamy bardzo różne tradycje, tak? Przez, że pokazałem że już rodzaje ksiąg, to jeszcze ja wszystkie wszystkiego nie wyczerpuję. Sama księga rodzinna jest utkana z, czter, z trzech różnych tradycji. Tam właśnie jest y, L, czyli y, od używania słowa Elohim, J od jachwe, kapłańska jeszcze jest czwarta, nie pamiętam, one są od niemieckiego, wiem, że kapłańska to jest P, tradycja P, bo po niemiecku Priester to, to jest ksiądz kapłan. Czwarta już nie pamiętam, niestety jaka jest. Pierwsza tradycja i gdybyśmy tutaj zobaczyli, y, ale po, nie, nie powiem, może pan jak będzie macibeta, w pierwszym rozdziale, tak, czyli to, co my teraz czytaliśmy, wydaje to jest tradycja że tutaj Bóg jest nazwany jako Jotfa ale nie ma pewności. Natomiast za chwilę w następnym rozdziale jest ta sama historia powiedziana inaczej. I tutaj już nie jest Jotfa tylko jest El, czy Elohim. Jest inne imię Boga. Jaka, tak? to, to wskazuje egzekucja, bo mówią, no tak, bo to jest kompilacja różnych tekstów powstały w różnym czasie jest ta sama no tak. historia opowiedziana, e, opowiedziana, inaczej. Pani Stefanie, nie to Pan, to jest tak zwany drugi podpis stworzenia człowieka. Gdy Bóg uczynił ziemię i niebo, nie było, nie było jeszcze żadnego krzewu wolnego na ziemię, ani żadna trawa wolna jeszcze nie wzeszła. Bo Pan Bóg nie, nie zsyła deszczu na ziemię i nie było człowieka, który by uprawiał ziemię i rów, rów kopał ziemi, aby ten sposób e, nawadniać całą powierzchnię e, gleby. Wtedy to Pan Bóg ulepił człowieka z progu ziemi i tchnął w niego e, jego noża, nie życia, skutek czego stał się człowiek istotą żywą. Pan Bóg wziął zatem człowieka i usił. Yy, uświęcił go, umieścił. umieścił go w gronie, yy, o, w ogrodzie Eden. Yy, by uprawiał, yy, uprawiał go i doglądał. A przy tym Pan Bóg dał człowiekowi taki rozkaz. gdzie to jest wszystko. Rozkaz, z wszystko. wszystkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać według upodobania, ale drzewa, drzewa poznania, dobra i zła, nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, nie okay. Nie chcę, na... ponieważ tak jak mówię, to jest wykład o filozofii płci, a nie o biblii jako takiej, czy o stworzeniu, więc, więc pomijamy te wątki, z takim pobożne, czyli tutaj akurat o drzewie y, życia. Wejdę Dzień dobry. Dzień dobry. do Ciebie. To, o, kończę za 15. Nie, o trzeciej kończymy, nie? To o trzeciej. Dobra, dobra. Yy, więc tak jak mówię, to jest drugi opis, on zaraz następuje po poprzednicy. To jest po prostu drugi rozdział i on jest, mówi o tym samym, tak? z dzisiejszej perspektywy się go się powtarza, ale właśnie to jest jakby zupełnie z innej perspektywy panoptiką, tak? To ja akurat nie będzie nie jest optikon, tylko synoptiką, czyli współpatrzenie, tak? Patrzy na... Ktoś opisuje, tak? Znaczy się ktoś natchniony. Patrzy na tą samą rzeczywistość i opisują trochę innymi słowami. Co tutaj jest najbardziej uderzające? Dwie rzeczy. Aha. Jeden będzie z bardzo z mojej strony. Pierwsza, to jest rozkaz. Jest już hierarchia między Bogiem a człowiekiem, a druga nie chybił, um z, jest Jesteś innym, ale. No, jest no, a tam pan po lat. No to trochę te niby jest, jest, jest, jest, jest, jest. No to na marginesie, tak? Ten, ten, ta druga część, widzicie, ta druga kart jest tutaj mniej ważna w jego umieściu, tylko w będziecie mówili. Pierwsza część tu jest, wiesz, to jest wiesz, bardziej wskazuje inny cel, też. bo to bardzo jakby tutaj można się przyczepić, czy. Bóg z człowieka robi wyrobnika, bo mówi, no nie ma trawy, trzeba jakoś do roboty, do aha. człowieka i się tym za... Aha, aha. Tym ale z perspektywy, na no, czym się zajmuje? Może na to nie wyrobnika, bo pierwszy fragment, na co na, nam wskazuje, na to, że wszelkie e, stworzenia, nie mówimy tutaj oczywiście o człowieku, ale Ziemia i. i, i, i no tutaj akurat jest mowa tylko o Ziemie, z nami się skoncentrujemy. Istnieje, ale przez człowieka, z uwagi na człowieka, więc celem istnienia świata ożywionego nie jest do, do ale jest sam człowiek, ponieważ człowiek nadaje ten, ten sens. Po, po, uprawę ziemi mhm. nadaje sens istnienia ziemi. Mhm. Mhm. Ziemia rodzi, mhm. tylko dzięki człowiekowi. Druga kwestia mhm. to na jest sam sposób stworzenia człowieka, który tutaj uderza. Człowiek został ulepiony z prochu Ziemi, mhm. ale też to, to nie jest człowiek. To jest na razie pusta formuła. Owszem, w mitologii moglibyśmy doszukiwać się odniesień, ale nie róbmy tego na razie. Ta pusta formuła zaczyna żyć kiedy? Kiedy, kiedy Bóg tchnie w niego życie ci będą używać w określeniu ruach, yy, mm -hmm. Grecy, Pneuma, mm -hmm. ale, ale to Dokładnie tak, tak. to... chodzi o to samo, o oddech. Nie? To jest tak jak w języku polskim mamy dźwignienie, yy, to jest właśnie oddech, nie? to jest jakby ten, ten sam rdzeń. To jest bardzo, jest bardzo ważne, do tego nawiążę, bo to mówię, to nie jest jakby przedmiotem na, naszych zajęć, ale, ale skoro to się pojawiło, yy, no bo tutaj tak naprawdę to jest yy, no nic dziwnego, że dla Tomasza, ale też to, to się się użyteczne. Tak? Podział na materię i formę to jest dokładnie to. Mamy materię, którą jest ten człowiek ulepiony z pyłu ziemi, z prochu, z gliny, jakkolwiek byśmy to sobie nie przetłumaczyli, ale dopiero forma nadaje temu życie, nie? Nadaje temu właśnie z... życie w jakimkolwiek sensie, w sensie moralnym, w sensie fizycznym, biologicznym, w jakimkolwiek sensie I jeszcze idą, no, nad... już zlacał... jest jeszcze jedno, bym na co już zwracał uwagę Mowa jest z tego człowieku. W który nie wiem to wie, wie, wiemy, jaki jest prawda u nas, więc możemy już ukłonić rąk, tej Jest to mężczyzna. Uh -huh. I to ona nas się Mężczyzna nie jest dobry. Uh -huh. Tak. Do tego jeszcze właśnie dojdziemy. Myślę, że dosyć istotna informacja, <śmiech> dlatego, że, że po hebrajsku, my też nie znacie jakichś źródeł nie, nie, nie, dlaczego? wytłumaczyć dlaczego. Ale tutaj w ogóle jedyna ciekawa gra słów i jeszcze to, o czym Pan mówił, to wprowadza trzeci, trzeci wątek, to co Adam mówił, znaczy, to jest Adam. Ten człowiek, który powstał, to jest Adam. Adam po hebrajsku znaczy człowiek. Więc my, zobaczcie ile kontekstu nam się na tym użył też w języku, nie? W języku. To, że, że Adam my traktujemy jako imię własne, tak? Pana Adama na przykład, ale dla Żyda Adam to jest nie tylko, oni, oni nie muszą mówić Adam pierwszy człowiek, bo powiedzieć Adam. Wiadomo, że chodzi o ten źródłowy człowiek. Kiedy chrześcijanie, teologowie chrześcijaństwo będą mówić, że Chrystus jest nowym Adamem, to jakby dokładnie wiedzą, o co chodzi. Tak? że to Chrystus jest w pełni człowiekiem, też jeszcze przed grzelem mhm. To tchnienie życia, które nowego to... W naszym języku wysiągnąć ducha, to jest równy, do panie, do panie, do panie, że Dokładnie, przez jest Dokładnie to jest ta analogia, ale teraz posługuje się Pani językiem filozoficznym. I ja myślę, że to jest naj, najlepsza interpretacja. Natomiast właśnie to jest ten problem, kiedy filozof bierze taki tekst, on mówi tak, tutaj chodzi o duszę. Tak? Znaczy, Bóg kto dusza, to jest ten satek, tak samo powstawała z tchnieniem. tak? Jeżeli weźmiemy sobie słowo dusza, nie jestem filologiem. Dusza i tchnienie to jest jako one wywodzą się z tego samego rodzaju. To jest oddać od, od duszę. To jest ducha od do Oczywiście to anima czyli oczywiście. Duch. duch. To chcete, duch. duch. Tchnienie w sensie po że że jako jako istoty, że niekoniecznie koniecznie w rozumieniu tak. teologiczne. To, ale, Znaczy ale, tutaj w... to taką jest od tyle niefortunne, że duch... która określenie dusza? Nie, dusza, bo prostu człowiek inaczej tchnąć tchnąć w duch, ducha, tchnąć to jest taki obrazowy określenie. To no. się bierze bie, że stąd, że Żydzi że, że nie znali pojęć abstrakcyjnych. Tak no, samo to być to pierwsze to, słowo, które pojawiło się w Biblii Bereshit. Na początku powinien. Y, na początku, tak, na, na początku, a to jest naprawdę na, na, na, na kod kod. Jest I, jeszcze ciekawsza rzecz. No nie chcę tutaj chodzić, żebyśmy zdążyli wszystko powiedzieć, ale to jest też bardzo ciekawe, że to, co właśnie Bereshit hebrajskie, któremu tłumaczymy na początku, na władziny w, zostało no. przetłumaczone in principio. A in principio, znaczy na początku, a to znaczy w zasadzie, w zarodku. Czyli w zarodku Bóg stworzył Ziemię. Co na przykład rozwiązał? Peler no, Zobaczcie, Peśno święty nie przeczyta do ewolucji. Nie? Na, to tylko na, na, na marginesie. Natomiast to, co jest tutaj bardzo ważne i co tutaj się pojawia, yy, i co tutaj trzeba by zwrócić na to uwagę, yy, to jest to, że tutaj człowiek, nie jest człowiek, tak? istnieje człowiek. Człowiek jest istotą żywą. Właśnie, no, można wskazywać paralel do ostatniego wykładu tak? istota żywa, która jest pojęciem yy, biologicznym i yy, kwestia właśnie tych czynności życiowych ale to tylko wam yy, pokazuję natomiast człowiek jest ulepiony yy, jako coś oddzielnego, samodzielnego tak? tutaj nie ma mowy o tym, że, że to nie jest człowiek albo że to jest jakiś dwójstu człowiek, które... nie, to jest jeden człowiek, Adam yy, i wydaje się, wydaje się, że niczego mu nie brakuje Pani Irena Uszu, mogę pana poprosić? To jest dalsza część, dokładnie dalsza część tego, co było wcześniej. Potem pan Bóg rzekł, nie, nie jest dobrze, że mężczyzna był sam. Uczynił... Przepraszam. Tutaj, no właśnie, to właśnie mężczyzna, ale dosłownie, jest, nie jest dobrze, żeby człowiek był sam, żeby Adam był sam. Uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc. Ale z gleby wszelkie zwierzęta lądowe i wszelkie ptactwo takie powietrzne, Pan Bóg przeprowadził je do mężczyzny, aby przekonać się, jaką on da im nazwę. Każde jednak zwierzę, które określił mężczyzna, otrzymało nazwę istota żywa. I tak mężczyzna dał nazwę wszelkiemu bytu ptakom powietrznym... Dzień dobry, Panie Łukasiu, zapraszamy. mnie. I wszelkiemu zwierzęciu Ale <grym> nie mam się. Czytamy Biblii? Ktoś że powinien dać mi przedstawić że <śmianowice> mężczyzna się w głębokim śniegu i gdy spał, wyjął jedną z jego żebra. a miejsce to zaletło Po czym panu z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowadził do mężczyzny, mężczyzna powiedział, ta dopiero jest kością w mojej kości i ciałem z mego ciała, ta będzie się zwała niewiastą, bo ta mężczyzna została wzięta. Dlatego ta mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. Coś jeszcze tam jest. Chociaż mężczyzna nie byli nadzor, nie odczuwali z siebie wstydu. No i tu dopiero mamy no, tutaj dwieście tutaj dwieście. Jest, jest, jest nie jest całe mięso filozoficzne. Tak, jest. Bo, tak bo, jest. Po pierwsze, mam tutaj zwrócone uwagę na pewne <słuch> gradację płci. No, uh -huh. Skoro mężczyzna został stworzony pierwszy, mało tego ba. Skoro kobieta została stworzona z ciała mężczyzny, znaczy, że jest mój I, I po, po kolei, dobra? Żebyśmy mogli się Zobaczcie, yy, co, co jest celem istnienia istnienia człowieka? W sensie Adama. Dawania, nazywania, uprawiać nazywania... Różnie możemy powiedzieć, tak? Uprawiał ogród, yy, miał nawadniać ziemię i tak dalej. Nie? Co jest celem istnienia kobiety? Pomoc Adamowi. Pomoc Adamowi, tak? Uczyń, uczyńmy odpowiednią nam pomoc. Mój pomysł był u dziecia i dziecia dla dzieci. Widzę dziecię. Czuję się coś, to pilnuje. A razem, że Pan. Z... A Pan to jest hak, ale został stworzony do pracy, a kobieta do pracy. Natomiast widzimy tutaj wyraźne rozróżnienie nawet w celu istnienia w celu stworzenia. Człowieka i właśnie z człowieka Adama i tak mężczyzny kobiety. 2000. Ale, y, Ale y, panie doktorze jeszcze aha, na, na aha. jedno dopiero ta, to znaczy ta jakby była już pierwsza y, jakaś tam wcześniej, nie, no, to okay. tak, tak, natomiast to, to będzie jasne dlaczego. Natomiast to widzimy, tak? Widzimy. Niewiasty. Co to to, to to nie niewiasty. Z Ewa. Stąd z i mitologii, i wieze jak, tam atamiątnie i Ewa Fabiuka, a pierwsza była Lilith. Tak, liit, która jest, jest z kolei w, w, w, w takim europejskim, że nie jest, jest demonem. A tak, że tak. ja, że po tysiącach, możemy stwierdzić, że Bóg uprać, że w i jest skradzionego, nic dobrego nie wychodzi. <grym <grym a, do, do, do... A, ale najpierw do... na to zapamiętam. Żeby... Wtedy właśnie według tradycji syntopskiej zdanie miało na to, to, to, to ciała dominowa związka. Tak. Ale zobaczcie, co tutaj jest jeszcze dosyć istotne, bo, bo to językowa, czeka rzecz, która, która jest ważna. To jest ksiądz wujek. Y, right. y, Dlatego tak to ma w takim słynnym, tak, bo to jest iż. Człowiek, to jest iż, mężczyzna to jest iż, a y, niewiasta to jest niższa, tak, Jest ten sam źle głosu. I mówię, tłumaczą sobie przez mąż i mężynę, tak, żeby pokazać tą ścisłą jedność, różnicę, ale jednak jedność, tak? Różnica, no póki co, przynajmniej różnica polega na, y, na celu, tak, to widzimy. Gdzie jest druga różnica między mężczyzną a kobietą? Że z Adama powstaje, kobieta jest stworzona bezpośrednio. Mhm. Jak, jak jest kobieta stworzona według no, Pośrednio z życia. No dokładnie, tak. Z życia. Za dama, czyli jak? którym? No okej, okay, ale... Tylko pochodna. Z żebra. Tak, z żebra. Z kości, z ciała, tak? Z życia. Czyli no, nie, nawet nie tyle z życia, to znaczy, jeżeli to, to rozróżnienie, z którym się zgadzam, yy, Pana Jerenusza przyjmiemy, no to właśnie życie też jest to tchnienie. To nie o tchnieniu. Nie ma mowy o tym, że Pan tchnął w erę. Jak już wzięcie żywego Adama, to wystarcza. Nie? Czyli jest właśnie, no tutaj znowu w, w kategorii filozoficznej wziął i formę, i materię. Nie? Tak, tak Ale, można by powiedzieć. To, to, to, to, to no nie dokazuję, no, na, na, nie pewno, na pewno nie w naszym terminologii, na pewno nie. Tak? Dlaczego? Dlatego, że y, klon to jest identyczna kobieta. Tutaj nie mamy identycznej kobiety. tak? Widzimy, to co nam się zaraz jeszcze pojawi. Ale nie wiem jak wyglądał Adam. E, nie, nie, ale nie, nie chodzi mi o biologiczną, same, tak? tak? Tylko ale... chodzi, chodzi o to, że zobaczycie później, że y, mówiąc krótko, z mężczyzny, klon mężczyzny zawsze będzie mężczyzną. No, nie? No i Pan Pani, jak to jest? Tak, chodzi o to poprzedni krok, który Bóg stwarzał, aby zarówno mieli mężczyznę, jak i niewiastę. I no, no. jest to was nie interpretowane przez to, że no, no. niewiasta no. została stworzona jako pierwsza. Równocześnie miała tchnienie, tak jak Adam, a lewa dopiero została zostawała... No, no, no, no. No, więc nie ma to żadnego potwierdzenia, oczywiście, w, w Biblii, no nie? Dobra, to, to, to nie, no, panu na głos i... <grym> to jest zastanawiać? Dla, dlaczego mamy dwa opisy stworzenia Biblii, które, które teraz można mi W Pierwsze stwo, y, opisie ma, mamy do czynienia z y, równością kobiety i mężczyzn. Tak. Bóg stworzył ich razem, równocześnie, równocześnie równy sobie. W tym y, y, też... Natomiast o, na o czym mówię? O pewnej hierarchii między kobietą a mężczyzną. Ale w tej hierarchii y, dość istotne jest, jest to, w jaki sposób kobieta jest stworzona. Kobieta jest stworzona nie powtórnie z ciała, z żebra mężczyzny, z ciała jego. Dlaczego? <tuszelna> Dlatego, że poprzez to autor Biblii kulturalizacji na jesteście jednością. Nie ma mężczyzny bez kobiety, tak jak nie ma kobiety bez, bez mężczyzny. Jeśli mówimy o człowieku, to mówimy o czymś, co jest ciałem z. Jest z... bardzo wewnętrznie z... z... z... i, z... i, I to jest jeszcze jedno, nie wiem, czy to w kolejnych fra fragmentach, ale do czego z, zmierza życie kobiety i mężczyzny? Do, do tego, żeby się ciało z ciałem złączyło. Tak. Do, do, tego, do tego zaraz dojdziemy. Mhm. I to, to mhm. bo, bo, bo, bo też. To już kończąc ten wątek. Yy, ten fragment można odczytać yy, yy, społecznie. To jest yy, próba podtrzymania, to znaczy wyjaśnienia yy, yy, urządzeń społecznych w yy, yy, Tylko do tego, do do, no do tego no, To jest bardzo ciekawe, bo, bo to o czym Pan powiedział, wydaje się słuszne, a jednocześnie, tutaj zaraz drugie zdanie od dołu. Dlatego nam mężczyzna opuszcza ojca swojego i matkę swoją. zdura Nigdy Izraelita nie opuszczał matki ani ojca. To kobieta opuszczała matkę i ojca i wprowadzała się do domu mężczyzny. Więc to, to Wam pokazuje pewne takie ciekawość. Znaczy, dlaczego Żyd, który pisał ten tekst pod Pisze rzeczy, które są nieprawdziwe z punktu widzenia ich, ich kultury. Tak właśnie być może dlatego, że to jest bardziej abstrakcyjne, tak jak pan mówił, tak? że, że, albo wcześniejsze, albo właśnie bardziej podstawowe. To znaczy to, czy opuści mężczyznę, czy, czy, czy, czy syn, czy, czy córka opuszcza, to jest mniej istotne niż to, że, yy, że złączenie się ze swoją żoną powoduje powstanie czegoś zupełnie nowego, tak? no bo to by znaczyło, że opuszcza ojca i matkę. Do tej pory był dzieckiem, a dopiero w momencie, kiedy łączy się ze swoją żoną, staje się yy, no, kimś niezależnym. Tak? Bo... Bo... Właśnie na tej zasadzie, że był jakby z matką, z matką i ojcem, a teraz opuszcza i staje się jednością z kobietą. Nawet jeżeli się nie wyprowadza, bo opuszcza tak metafizycznie. Albo dobrze go wyszkolili, bo na kursach, jak ktoś ma fałszowe dokumenty, to się uczy, żeby żeby świadomie błędy popełniali bo zbyt doskonały dokument wiadomo, że jest fałszywy. A lepiej. Okej, więc to tylko tutaj jest jeszcze mnóstwo rzeczy. Jeszcze to tego. Dlaczego z żebra? Bo Izraelici. Nie żyli tak, kończą Uważali, że dusza jest gdzie? krwi. Tak, gdzie się krew produkuje? W szpiku. Chociaż nie, nie wiem, czy tam nie ma, ale Ale to, to jest uważam, Oczywiście. Dlatego, że Bóg to było coś istotnego, jakby symbol świetali, tak, jak mówimy. Pomyślenie to mówimy tak o głowie, tak dla nich Bóg był męskiej siły. I to jest lepsza interpretacja, bo jest. To jest tak jest. Znaczy, dosłownie jest tak, że słowo Bóg jest również słowem drzewem. Znaczy, żyć nie będzie daje... Ale, Ale, Ale jest ta jest... dwuznaczność. Spójrzmy na to, w jaki Kładąc się dali e, rękę na bok. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Więc bok był e, tak neutralną i... częścią, no bo odsłonięty, bo łatwo za, za, za, za, zadać, zadać no. ciosk, więc tylko przyjaciel mógł kłaść rękę na, na boku, a przez to był istotnym elementem ciała. zobaczcie, jak bardzo właśnie ta metalność jest też przeniesiona w nowym testamencie. Y, Umiłowane no. w czasie ostatniej wieczerzy głowie, trzyma głowę na boku Chrystusa, i moment, w którym, jak teologowie chrześcijańscy interpretują, który narodził się de facto Kościół, to jest moment, kiedy z boku Chrystusa wypłynęła kryjów wodna, tak? więc, więc, więc zobaczcie, jak bardzo płodna jest ta, ta symbolika. Zobaczcie, ile rzeczy my byśmy pominęli, po pierwsze nie, zgłębia, nie, nie, nie przyglądając się tej tekstowi, ale z drugiej strony też nie znając kontekstu, nie? Okej, okay. jeszcze, jeszcze zostajemy przy tym fragmentie, bo to jest jeszcze dużo rzeczy. Tu się pojawia jeszcze istotna rzecz. Jak zobaczymy sobie wcześniej, Bóg w żaden sposób nie nazywa człowieka, tak? A tu nam się pojawia, jakby, wydaje mi się, teraz intuicja, zweryfikujcie ją, czy, czy ona ma sens, czy nie. Trochę tak, jak jest moment tchnienia, Bóg tchnie w, w nosze Adama, tak trochę, wydaje mi się, trochę analogicznym elementem jest to, kiedy mężczyzna nazywa kobietę, nazywa kobietę po prostu, tak? Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mojego ciała, ta będzie się z nie niewiastą, bo z mężczyzn została wzięta. to I... właśnie stanie tam mężyną, bo jest częścią męża. Nie, yy, nie wiem, czy to, jest, czy to jest dobra interpretacja, ale wydaje mi się, że to jest dosyć istotny moment. Tak jak mężczyzna, bo tutaj Pan Stefan powiedział, że ta dopiero. Ta, ta dopiero tutaj wyraźnie znaczy, yy, ta dopiero to znaczy po całym ciągu zwierząt, które przed nim przeszły. Tak? Więc. Te, Przepraszam Panie, bo to obrazy obrazowocze, ale po to się trochę spotykają, nie po to, żeby się gładzić po głowę, tylko żeby sprawdzić jak jest, tak? Przed, przed, przed, przed, przed, tak to sobie wyobrażam, tak? Przed Adamem yy, przechodzą zwierzęta, tak? Pule z gleby wszelkie zwierzęta. Pan Bóg przyprowadził tak? Jak pasterz przyprowadzi te zwierzęta, a yy, Adam sobie siedzi, no i Pan mu przeprowadza mu dziewiórka, mysz. Jest. Nie dla mnie, nie dla mnie. Yy, No nie, nie, nazywa, tak, mysz i tak dalej. On mówi, nazywało istotę żywa, tak? Istota żywa wiłka, istota żywa ten. No i nagle idzie tam w kolejce kobieta i on mówi, ta dopiero jest kością swoich kości. No, zobacz ten głęboki sens sprawił, że Adam nie znał historii Ewy. Tak, tak się można zamyślać. Natomiast widząc ją, rozpoznał w niej siebie. Tak można by powiedzieć, nie? No, kiedy mówiłem, że kość z kości, ciało z ciała, tak jak w literaturze do czasami się posługuje takim sformułowaniem, oznacza, to jestem ja, tak? Moje dziecko, tak? To jest, to jest krew z mojej krwi. Yy, tak? Jakiś mój wykapany tata. Wiecie, brzydki w z tym, tylko nie niewykapany, ale, yy, ale to właśnie jest to, tak? Że jest, Dziecko jest, jest jakimś odwzorowaniem i tutaj wydaje mi się, że tak, tak to mówi Adam, to jest... W ogóle egzegeci właśnie mówią, że to jest w piśmie jako pierwszym moment pojawia się exclamation sign, tak? wykrzyknik, Że on nie mówi ta dopiero, on nie stwierdza, on, on krzyczy z radości, nie? że nagle znalazł dla siebie partnera, yy, no przypomina mi się yy, Robinson Crusoe, który pół roku żył na wyspie i spotkał piętaszka, który nie mówił, był dzikusem. A dla, dla, dla Robinsona to było największe szczęście, że spotkał kogoś takiego jak on. Nie? I ta będzie się zmieniała niewiastą, bo, bo ta zmęcz została wzięta. Ale wydaje mi się, że trochę tak można by to interpretować, że tak naprawdę tym, co nadał, no wiemy, jak to brzmi, godność człowieka, czy człowieczeństwo kobiecie, było to, że Adam ją uznał za człowieka. Nie wiem, czy, czy macie lepszą interpretację. Nie potwierdził. Tak było. Ja się zastanawiam, bo na tym pierwszym slajdzie, kiedy właśnie zadawano pytanie o, o tej jedność, na nasze podobieństwo, tak? Jestem i jakby można było określić trzeba wyodrębnienie ludzi, które są jednością. Natomiast czy tego fragmentu nie można już odnieść do wybranki Adama Typowo. Dlaczego? Dlatego, że potem już pojawia się żona, tak. że to jest na zasadzie, że on ją odnalazł ta, tą nazwę nie gwiazdą. Wi nie inną, tylko tą właśnie, mhm. tak? I dla niej będę opuszczał. Czyli to jest w sensie takim, że jak odnajduję tę wiedzę właściwą, też można w, w jakiś sposób. Czyli ko komplementarne, nie alternatywne, tylko tak. uzupełniające się interpretacje. Rozdział pierwszy tak. mówi o stworzeniu, o, o stworzeniu Tak, A tutaj gdzie, o, o właśnie stworzeniu więzi. I on właśnie bardzo ciekawe na tą jedną tak? mm. że ta dopiero, tę dopiero nazwę jasno i dalej dlatego to mężczyzna opuszcza matkę i łączy się ze swoją żoną i tu już jest żona wcześniej tego nie to, oczywiście tak? mówię, miejmy świadomość tego, że to jest po polsku jak jest w tak, oryginale to trzeba to by żony. zobaczyć bo być może w oryginale żona i niewiasta jest dokładnie to sensu, a może tak być, ja to, że to tylko, tylko mnie, żebyście nie uciekali zbyt dalekich wniosków, bo to jest tylko tłumaczenie, nie, ale, ale jasne. Dlatego, dla że wydaje mi się, no właśnie tutaj Irek zwrócił uwagę na to, że, że po co jakby te dwa tłumaczenia, natomiast one dla mnie jakby... To jest bardzo ciekawe, to co pani wydaje mi się, to ma jest, sens. Dwie rzeczy pokazuje. Dwie różne rzeczy pokazuje tam płciowość, a tutaj pokazuje, że ta właśnie będzie, czyli my mm -hmm. mamy y, jakby y, w świecie stworzonym tą jedną, która, y, która jest z, z nas ulepiona. Mm -hmm. tak? Zobaczcie, będziemy o tym mówić za dwa tygodnie, kiedy będziemy mówili o filozofach, że są filozofowie, którzy tak tłumaczą, którzy są bliżej którzy tak powiem, po, poprzedniej wersji tej, tej pierwszego opisu i drugiego. Zobaczcie, że to nam się też przyda. Dwie rzeczy jeszcze chciałbym o powiedzieć. Co znaczy łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że stał się w tym Dziecko. Jeszcze jakaś? Mi się to z seksem kojarzy. No właśnie, no, dziecko. Ale ja, mi się wszystko z seksem kojarzy. <grym> Ale ja oczywiście ja, ja odnieść ja się, się do tego, nawet jest właśnie troszkę dziewczyna z Bo dla lęczysto jest takie... fajnie, y, że y, to y, jest podrób oczy, nie? A mnie się wydaje, że to znaczy, że okoladyństwo, Mm. że no, Patrząc na kogoś podobnego, to, to, to mówimy, że, że jest no, mm -hmm. nie tak dużo. To, mm -hmm. chyba, to może być, tak, prawda? Ale, być ale, tak. ale że, że no, ciało, budowa, że, że jest taka sama. Mm -hmm. I jest kością z mojej kości, jest tak samo zbudowana, tak samo takie same ma ciało, a nie to, że jak sobie życzę, na że. A, a ja myślę, że to o takiej takiej właśnie, jak to się mówi, dwie połówki jabłka, tak? że nareszcie znalazłem swoje żebro, albo kobieta, ja nareszcie odnalazłam część, gdzie współnależy. Tak? I, ty, bo, i, I to właśnie bardzo z kolei się odnosiło do tego no. pierwszego opisu, tak? że tutaj jest jakby od innej strony wychodzimy, o to do, do samego wniosku. Dopiero mężczyzna i kobieta, czy mąż i żona, Co z jednym działem. Ja mam ja to ja to jest, że... Mówię, bo to można rozumieć, to o czym Pani na to powiedziała, wydaje mi się, się bardzo przekonujące, że mówię, że, dzie... bo... że, dzie... że, tak, że dziecko jest Trzymaj to właśnie jednym się ciałem. ciałem. Wydaje mi się, że seks też można tak interpretować. znaczy to dopasowanie mężczyzny i kobiety takie fizjologiczne też powoduje, że, że to jest jakaś nowa całość, ale jedność. Albo właśnie to o czym Pani mówi, że, że mężczyzna przez kobiety jest niepełny i kobieta bez mężczyzn niepełna. Tak, ale nie przetrwa. Jestem dopasowani, jest Jasne. To jest jasne. Jest no, może być. No. Do <grym> <grym> I, I dobra, to jeszcze ostatnie zdanie, idziemy dalej. Co to znaczy, jak to rozumiecie? będzie mężczyzna i żona byli nacy, nie odczuwali <grym> wobec siebie wstyd. To ma bardzo istotne konsekwencje. Że byli sobie no, tak? No, nie, że nie, tak. tak. no, jest... nie, nie, nie mieli nic do ukrycia, ukrycia przed sobą. Okej, nie mieli nic do ukrycia przed sobą. Byli równi, co Pan ma na myśli, Pani Wersławie? No właśnie to, że nie było wywieszenia, że. Czyli wstyd by Pan, ja, pan wiązał z jakąś nierównością, tak? Czy z jakimś, jakąś przemocą? Może, tu może chodzi o... o... Wzią, nie, nie mogę sam siebie wstydzić. Tu może chodzi o taką hierarchię właśnie, bo hierarchię najłatwiej jest odstroić, tak? Aha. Że jakby, czy, czy później, czy na wieczór, czy może pośrednaście, czy nawet dzisiaj, tak? Że biznesmani to będą oczywiście. Tak. I że i I to, to właśnie tutaj jest taka równość wodna można nazwać, jak wierny działo, jak się w tej chwili mogli wstydzić? Nie, nie wiem, jak wierny działo. No tak, ale my się teraz wstydzimy. Zmierzaj z nim na wyrycie, nawet jeżeli... wstyd. Zdajemy sobie złą scenę. Wstyd dotyczy tego, co ukrywano przed ludźmi. Więc tak. jasnym jest, że starożytni odczuwali wstyd, znaczy nie mieli nic do ukrycia we wszelkich rozumieniu przed sobą. Znaczy, znaczy, chyba w takim czasie jesteście panu żony? Cześć, jest czy on. No właśnie, po, po, po. właśnie położonej. No właśnie, no właśnie z towarzym. To nie, bo, bo, to, bo to, jest, to bo to jest bardzo ciekawe. Odwór na ja, to, to? pytanie, ale najpierw bardziej ogólnie no Tak? Bo właśnie tak tutaj najczęściej interpelacja idzie w tą stronę. Dlaczego się nie wstydzili? Bo nie było grzech. Grzech dopiero jest tym, co, co wstydzi, więc. Co Odpowiadając właśnie, wstydzimy się żony, gdy w ogóle, nie wiem, czy albo wównia. Co chcieli ukryć? Ale, ale co? Zdalenie tak, cokolwiek co ale, ale, ale zobaczcie, bo to jest pytanie, ono trzeba sobie tutaj zamiśnie. To znaczy, my się między sobą wstydzimy. Myślę, że nieraz mężczyzna się żony wstydzi przed żoną, żona przed mężem, rodzeństwo i tak dalej. Taka została rodzeństwo, taka osoba. Z czego to wynika, nie? Najbardziej się wstydzimy tego, co jest złe co oceniamy jako złe, nie? Tak, ja wstydzę się tego, że kurde oblałem egzamin na prawo jazdy, tak? prawda? Bo to jest coś, co, co oceniam jako coś złego, nie? Albo... prawdę o nas, ale prawdy. raczej nie wstydzimy się tego, że... Że, że trudny, tak? nie sądzę, żeby mężczyzna się wstydził przed żoną, nie wiem, 30 centymetrów, ale 5, by się wstydził, tak? Teraz, na drugie, w ogóle wiecie o co ma, tak? Wstydzimy się... Raczej to, co jest, co jest prawdą, ale dobrą dla nas, co nastawia w dobrym <grym> się tym chwalimy, <grym> tak? A prawda, która nastawia stawia w złym świecie, tego się wstrzucimy, tak przynajmniej tak to nie? I to ukrywamy. Tak, ukrywamy to, co mówi o nas coś złego, nie? Więc tak, mądź tajemne proszę, nie odżywać wobec siebie wstydu, bo po pierwsze, nie wiem, czy to Pan Adam powiedział, czy, czy też z że nie mieli nic do, są do ukrycia, Czyli nie było nic, co, co te, a też nie chcieli nic przed sobą. Ale prawie nic. Ale ale... <gry> tak. Jak w starożytności żywiołowie nie robili biznesu ze sobą w tych. W, tej... w Kibla. Na, no, no. no tak, w samolotach temat. Co no, To co, no, w w się nie wiem, to, że się też w sumie wstydzili? Zawsze tam chodziło o względy bezpieczeństwa, bo ubrachnik mogą włączyć. Dokładnie. A się nie wstydzi? Okej, jedźmy dalej. Przepraszam, <gryifully> czy podeszliśmy sami. Oczywiście, że tak. biegają sobie dalej, na się O, o nie, nie, o nie. Mają Oczywiście. Tak, tak. tylko jest, jest bardzo ciekawa rzecz, co dalej. To też jest, i, jedno, jest. To jest pewne uproszczenie, ale jak ja je jak byłem, nie wiem, z 19 lat mnie to bardzo zaskoczyło. Gdybyśmy postawili obok siebie, nie wiem, mamy prysznicę na basenie. Europejkę, Azjatkę i Murzynkę, znaczy Afrykankę, i wszedłby mężczyzna. Co zakryje Europejkę? Piersi. Piersi i łono, Zabonka. tak? Tak stanie. Nie? Tak, tak, panie staniecie. Afrykanka zakryje tylko y, łono, a y, Azjatka? Nie, Japonka. Stopy. Nie? A która oczy zakrywała Jasne, że... No, ale... Ale... Ale... Właściśne. A to ma najlepsze. Maria Kiri Skłodowska życia wyraźnie na faceta. Więc zobaczcie, tak jak pani mówi, to jest, to jest kulturowe. To jest kulturowe oczywiście. Natomiast sam fakt wstydu, on jest powszechny. I to, I to, są, i to antropolodzy, to jest bardzo ciekawe, bo, bo właśnie my mamy takie myślenie, tak, że oni, absolutnie, oni mają wstyd, tylko w w inny sposób na przykład. No i dla nich jest właśnie tak. to, to A jak to... coś tam przekręcą, jakiś listek, to wtedy znamy nawet... Wiecie, znamy, znamy kopernika, znamy różnych, a jeden z największych, naprawdę polskich naukowców był Malinowski, nie? Ten, który, który świetnie opisywał te kultury, i to mnie między innymi tak. Nad, w jego księdza przemysłowali. Na dość jest Kultura. No i takie przykłady. Dla, dla, dla nas nas naszyjnik zarzucony na szyję. Jest yy, na gością. Dla wielu jest, jest ubrana. Jeśli ona ma w naszym jest ubrana. Nawet tak. jeśli widać sukni. Jeszcze ja, jed, jeden ta, ta, ta, ja taki przykład. Y, jeśli kobieta tak pojawia się w bieli, znaczy je, jeśli kobieta przoda się w domu, w samej bieli i nagle wpada mężczyzna, to co? Czuje się na go, jeśli kobieta wychodzi w kostiumie biedziń, który często nie, nie jest za, zasłania, czuje się ubrana. Dokładnie, kontekst. Okej, okay. idźmy dalej. Pani, Pani, mogę Pani poprosić? Pan bardziej Przepraszam, dalej jesteśmy w Księdze Rodzaju, to jest trzeci rodzaj. Jesteśmy troszkę dalej i już nowa historia, tak? Historia upadku grzechu pierwotnego, różnie to jest nazwany. Mhm. A może był bardziej niż wszystkie zwierzęta obrę, które Pan On stworzył. On poszedł do wywiastku. Czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie jedzcie owocem ze wszystkich drzew tego obrotu? Niewiasta odpowiedziała mężom, owoce z drzew tego obrotu jeść możemy, tylko o owocach drzewa, który jest w środku obrotu, Bóg powiedział, wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli. Wtedy rzeczy wąż do niewiasty. Na pewno nie umrzecie, ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg, będziecie znali dobro i zło. Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że nie są one rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, kosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią, a on zjadł. A wtedy otworzyły, im, otworzyły się im oboje oczy i poznali, że są nadzy. Skryli więc gałoski figowe i zrobili sobie przepaski. Gdy zaś mężczyzna i jego żona usłyszeli kroki Pana Boga przechładzającego się po ogrodzie, w porze, kiedy był powiew wiatru, skrzy, skryli się przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Pan zawołał na mężczyznę i zapytał go: Gdzie jesteś? On odpowiedział: Usłyszałem Twój głos w obrocie, przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się. Rzekł Bóg: Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś e, z drzewa, z którego ci zakazałem jeść? Mężczyzna odpowiedział: Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem. Wtedy padł brzeg do niewiasty. Dlaczego to uczyniłaś? Niewiasta odpowiedziała, wąż mnie z i Zjadłam. Zobaczcie, to dlaczego to jest tak ciekawe? Wiecie, na znak już 60 setki razy w życiu. I on zupełnie ma inną wymowę, kiedy patrzymy na niego w kontekście płci i tylko jakże na to się skupiał. Co jest największą tragedią tego, w tej perspektywy tego, co było wcześniej? Że wcześniej byli jednością, a teraz nagle. Jest jak zawsze. Zaczynamy na siebie z wadek. dlaczego Wam pokazuję? Nie, nie chcę, żebyśmy się skupiali na samej treści, bo ją znamy, tylko na pewnych punktach. E, do kogo zwraca się z wącz, tak? Symbol szatana, na symbol złota. Tak jak tu jest napisane. No, do kobiety, tak? nie do mężczyzny. Dlaczego? Być może wcześniej rozmawiał z mężczyzną, mówił, a może wiedział, że kobieta jest słabsza, a może nie wiemy dlaczego. Natomiast. No Natomiast rzeczywiście, tak, tak, tak to jest powiedziane, tak to jak życie przyszło na świat przez mężczyznę tak zło jednak wchodzi przez kobietę, tak? To jest być może nie jedyna opowieść, to być może nie jest cała prawda, ale tutaj tak to jest przedstawione, <grym> tak? Wąż rozmawia z kobietą, kobieta ulega wężowi I później jest powiedziane, tak? Czyli najpierw, yy, najpierw wąż tak, yy, idzie do niewiasta. Moment, moment, moment. moment. Najpierw coś rekonstruujemy. Tak, później ona zerwała ten owoc, kosztowała i dała mężowi, który był z nią. Który był z nią? Oczywiście, tak. Wbrew temu, co nam szósta. prawda? Który był z nią, tak? Ale daj mężowi. I co potem się dzieje? Przejdź Bóg i z kim Bóg rozmawia? Z mężczyzną. I pytam go chociaż nie A proszę zwrócić uwagę. Zaraz tylko to dokończę. Rozmawia z mężczyzną. A mężczyzna co robi? Mówi... Co to niewiasta, wina. Twoja wina, to jest twoja wina, bo ty ją postawiłeś. mnie dała mi to drzewa. I dopiero wtedy Pan Bóg mówi do niewiasty, a niewiasta biedna patrzy, mówi, no tylko ten wąż został, no to... Zobaczcie, tylko właśnie to, co mnie najbardziej tutaj w tym kontekście tego, co przyczyną czytaliśmy mówiliśmy, ogromny podział między nimi. Mężczyzna nie staje w obronie niewiasty, tylko niewiasta zwala na żonę, i wcześniej też tak jest. Znaczy, kiedy wąż zaczyna rozmawiać z nią ona też nigdy nie mówi, patrz to, jakieś takie dziwne zwierzę ze mną gada, Co ten? tylko sama, sama prowadzi rozmowę. Był obok, ale ona się do niego nie odnosi. Nie mamy żadnego momentu. Okej, okay. jasne. Natomiast widzicie, że jest podział. Znaczy, że się zbiegamy, że... Ciii, panie zginiemy. Wcześniej jest powiedziane, że staną się jednym ciałem, tak? opuści ojca i matkę, złączą się tak ściśle. A tej w ogóle tej ścisłości nie widać. Pierwsze, co diabło zrobił, to właśnie podzielił. No, no i to, to jest w ogóle greckie. Nie, nie, nie. To jest właśnie ja, tak, tak, to. on po prostu uderzył w jedną część. I zdawał sobie sprawę, że kobiety i mężczyzn to są dwie płcie, czyli. jakby dwie przeciwstawne jak plus minus, tak? Tego samego tej elektryczności, czy magnetyzmu czy jak e, taka Batem. bateria, czy, no, czy baterii, więc wiedział do kogo najpierw, tak? Wiedział do kogo najpierw, tak? I ja uważam, że na przykład tutaj to jest wina na przykład Adama. No. Bo, to, a, bo dopiero wtedy, kiedy Adam zjadł, dopiero obojgu się Otworzyły oczy, tak? No, o, to jest bardziej jasne, no, że to, to, to, to, to, to jest jak Boga. Można powiedzieć, że nie, nieposłuszeństwo Ewy, y, samej Ewy, nie ma takich skutków, kiedy mówimy, nieposłuszeństwo i Ewy, i Adam. Tak to nigdy na nie ten, ten, ten nie ma. To jest świetne. Moim zdaniem, nawet gdyby e, niewiasta czy Ewa zjadła, a Adam a tam by, by zganił ją, to prawdopodobnie byłby w ogóle tak. Dlatego, że Ewa złamała tylko przykaz Boga. A Adam wybrał między Bogiem, a stworzeniem. I to jest, to jest, to jest to pycha, to jest, dla Boga to jest największa obraza. Bo to, że ktoś łamie mój przepis, to nie jest takie ważne, jak ktoś wybiera, no bo tu chodzi o miłość, tak? To jest wszystko jakby w granicach całej miłości, Bóg jest miłością, tak? I, i przecież ktoś woli, ja jestem doskonały, wspaniały, najlepszy we wszystkich, a ktoś mnie odrzuca. No dobrze. No dobrze. Okay. Czy, czy coś jeszcze, jakbym mówię, nie co do treści, tylko co do właśnie tego z perspektywy grzebu pierwonego czy upadku człowieka właśnie z perspektywy płci. Bo tam, zaraz będzie kolejny slajd, który pokaże też, jak bardzo y, grze pierworne wpłyną na płeć. Też właśnie wiedziałem to. Służmy na tym fra -fra -fra w kontekście wcześniejszego tekstu, który mówi nie o takim małym stworzeniu, no bo Adam nazywając zwierzęta dał im w sens istnienia. I wcześniejsze <grym> pokazało co? To, że Adam jednak stoi wyżej nad Ewą. I w tym momencie, jeśli Ewa dokonuje aktu nieposłuszeństwa, łamie tam, zżera owoc z zapoznionego drzewa, powierzchnika strasznego nie dzieje. Straszne, Ale co robi mężczyzna? Mężczyzna dokonuje świadomego wyboru. Bo oto rozmawia z, z, z, z, nie, z niewiastą. O to niewiasta daje mu owoc. On co robi? Ma w pamięci, przecież ma, ma w głowie to, że Bóg zakazał mieć. Za wyraźnie dał ten zakaz. Nie będziesz o, o owoców z tego drzewa. A on co, co robi? Podjęł decyzję. Decyzję, która łamie polskie stawy. Zżera razem z nią, razem zżerają owoc yy, zabawnego drzewa. I, I dlaczego Bóg zwraca się nie do tej, która pierwsza zerwała, tej, która pierwsza. Nie. Nie. Pamiętaj Pamiętaj, to jest nawet od... odwrócenie I... kolejności. szata się zwraca I... najpierw, i... najpierw, zwraca i... najpierw zwraca tak. Się tak. do bóg albo wraca najpierw do myśliwca, albo głównego dzieci. Ponieważ w oczach Boga miasta stoi Nie. Ponieważ nie. To, to, to, on, to On miał moc nadawania winy. To On. Yy, nadał, nie. Na, nadał sens a, również. Nie no, się... ja, ja, ja bym tutaj nie nie się decydowałem, żebym nie powiedział, że stoi niżej, chociaż być może to jest uprawnione. Natomiast ma inną rolę tą no, tak, razie, nie? Ma inne zadanie. Być, czy to zadanie jest niższe, czy wyższe, to, to jasne, że, że możemy dyskutować. Natomiast z całą pewnością mężczyzna ma inną rolę tak, w Tak, w tak, tak bo on, on, on, on, inną on odpowiedzialność na tym momentie. Ona nie posługuje on mężczyźnie, posługuje to doskonale u okoch śniegu. Pomoże. Po odpowiedzialność. On jest szefem tutaj. Szefem idziemy. To jest jakby naturalne, że Ewa jest no, pomocna. Czyli jak ona ma brać całą odpowiedzialność, skoro ma tylko pomagać? To nam jest. Nie miejmy pretensji do kogoś, którą pomaga, że nam to tak... nie wyszło. Ale to znaczy, że to nam się ujawnia dopiero w sytuacji trzech. Nie w sytuacji takiej normalnej. Ale nie, on nie ma. To jest to relacja. W ogóle nie ma pewności, że tak naprawdę. To też dokonuje pewnego wyboru. To się czeka w wyborze, bo okazuje się, że to grzech nie przychodzi przez kobiety, ale przez mężczyznę, bo on dokonuje świadomego wyboru i to on w sposób świadomy. Dlatego się mówi, że najprawdopodobniej się teściowy. Idziemy dalej. To nie wiem, to nie było Bóg dodaje, dlatego że wcześniej z kontekstu wynika, a to jest wycięte. Mhm. Oparczę Cię niezmiernie wielkim trudem Twojej brzemienności. W bólu będziesz rodziła dzieci, ku Twemu mężowi będziesz kierowała swe pragnienia, on zaś będzie panował nad powodem. Do mężczyzny zaś rzeka. ponieważ posłuchałeś swojej żony i zjadłeś z drzewa, co do którego dałem Ci rozkaz słowach, nie będziesz z niego jeść, przeklęta niech będzie ziemia z tego powodu, w trudzie będziesz zdobywał od niej pożywienie dla siebie po wszystkie, po wszystkie dni Twojego życia. Ciernie i oset będzie Ci ona rodziła, a przecież pokarmem Twym są głody roli w pocie, więc oblicza Twego będziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo trochę nie jesteś i w się odwrócisz. Mężczyzna dał swej żonie imię Ewa, bo ona stała się matką wszystkich żyjących, Pan spor sporządził dla mężczyzny i dla jego żonę, choć nie ze skórki i przyjaciół. Bardzo dziękuję. O czym w perspektywie płci mówi ten fragment, przede wszystkim? W znaczeniu nie podległości, kar, Okej, tak, ale tak ogólnie, znaczy pierwsza, pierwsza rzecz, którą powinniście zobaczyć. Znaczy, będzie konsekwencje grzechu, są inne dla mężczyzny i dla kobiety grzechy dzieli nie tylko właśnie to, że oni się nie rozumieją i tak dalej, tylko tak jak wcześniej z błogosławieństwo, to moglibyśmy nazwać przekleństwem, w takim tak. głębokim, tak. dobrym sensie tego, tak. I przekleństwo dla kobiety jest inne. Bo jest inne, normalnie. Bo, no właśnie, zobaczysz, do nas tak, różni. Znaczy, do tej pory ja się też z panem Łukaszem zgadzam, to było pełna równość mężczyzny i kobiety, tak. To, A tutaj jakby tej... jakiejś... Oczywiście, tutaj, oczywiście. Nie, bo kara jest, można powiedzieć, hmm. równa, no Ciężko powiedzieć, co jest gorsze, co mniej gorsze. Natomiast y, y, są inne konsekwencje. Tak? Konsekwencje dla kobiety przede wszystkim są związane, yy, no ciężko powiedzieć, ale ja bym jednak sprawiał się ku trudom macierzyństwa, a nie samemu macierzyństwa. Nie to było Tak, tak, tak. tak. Więc, więc tak naprawdę to, co dla kobiety jest większym, nie wiem, czy sama wielkość, zobaczcie, czy to też nie pokazuje, że odpowiedzialność jest większa. No, Cała ziemia. Dla kobiety, kobieta ma jakby dwie konsekwencje tego grzbietu są dla kobiety. To, to jakby dwie, jak pan ma trzecią, to, to pan powiem. Ból, no czyli jakby trudy brzemienności rodzenia kolektywnej nazwiemy i taka pewna daremność pragnień kobiety ku mężowi. Znaczy, tak, tak to przynajmniej odczytuję, tak? że, w tej re, że ta relacja między żoną a mężem będzie, jak to mówi moja koleżanka, psycholog, skośna, czyli nie, nie będzie y, partnerska. Kobieta y, jakby pragnie mężczyzny, a mężczyzna nad nią panuje. Mówi nie. Albo mówi tak bo nie dzisiaj, albo... Tak, a gdzie jest odwrót? No, od razu w seksie, ja mówię, w pewnym kontekście, kontekście tego Znaczy, nie wiem, czy wy, przepraszam za mnie, w wtręt, ale y, mając bardzo dużo koleżanek i przyjaciółek, ja to widzę, to znaczy mam wrażenie, że to kobiety bardziej potrzebują mężczyzn niż mężczyźni kobiety. A, nie wiem, czy się że, w praktyce wygląda to odwrotnie, bo podobno jest tak, że o ile kobieta sobie sama poradzi, by w stanie się ogarnąć dokoła zawsze z przodnimi. Ja mówię o psychologicznym. A tak mężczyźni właśnie Pstu. psychologicznie nie dają rady, mimo że myślą, myślenie z odwrotu, prawda? Od roku, ja myślę, że Ja że ja ja wiecie, wiecie, ten... bo... Ale to ja, ja mówię o psychologicznym. Przykład tak, nie jest nigdy dowodem, ale rzeczywiście z mojego z... doświadczenia tak wygląda, że to przez to moje koleżanki, które są koło trzydziestki, jęczą, stękają, że są same, a większość moich kolegów mówi, ok okej, no nic się nie dzieje, nie? Bo ja na sens na pęgło, no, albo no, nie takie takie doświadczenia, ale to jest kolegów. <śmiech> <śmiech> y więc być może to jest to, tak? Ale ja <śmiech> bym to tak chyba że macie lepsze, tak? Czyli, że te, ta druga <śmiech> część, temu mężowi i tak dalej pokazuje tą nierówność relacji, że to mężczyzna też w relacji panuje nad kobietą. Tak, nie tylko dlatego, że silniejszy, tylko dlatego, że właśnie lepiej zarabia albo coś innego, Tylko też w tej relacji to kobieta czuje się bardziej uzależniona, czy bardziej, nie wiem, bardziej pragnie mężczyzny niż mężczyzna kobiety. Chyba, że ktoś z Was ma lepsze interpretację, to, to jest otwarte. Ale to też jest tak. wytłumaczenie mm -hmm. poprzedniego slajdu, dlatego że wąż wybrała, to ona z, z, ze stworzenia słabszą istotą była, tak? Bardziej poddaną już. I on wybrał to, natomiast Adam jako, jako jedność no, od niej wziął, z tym, że później się nieładnie zachował, bo niestety... Panie Łukasz, bardzo jeszcze o trzecim. Się chodziło się, bo ja bym to rozdzielił, więc brzemiętość, Aha. jest to pragnienie i jest to właśnie panowanie na to. Uh -huh. I... I tu nie jest faktycznie, bo aż kobieta bo chce, przynajmniej na wszystkich, że chciałbym zmenić, a tak, jak na pacjent, to wsta, chcia być męża, <grym> że... <grym> tak, jakbym zmeny... wieczor, że pan Częściej chyba kobieta chciała chciał mieć dzieci. Czy nawet z mężem chyba z A natomiast drugie to trzecie byśmy spanowali nad to, bo to jest w wielu kulturach i gdzie kobieta jest po prostu nie wolnicą. Czy na przykład korporacja? Też jest niewolnicą źle. Twane było męskiego ducha korporacji. A sekretarka Kasia bardzo zwyczajna, czyli nigdy nie spotkałem się, to może tak bywa, szefowo wykorzystuje podwodnego, to że jest dosyć częste. Nie, Ale zobaczcie, zobacz jaka jest, jak jest konsekwencja tego, tak? Że naprawdę <śm> te wszystkie różnice, o których będziemy sobie mówić teraz, to znaczy w następnych wykładach, tak? Questa dżedata innych różnic z perspektywy jak konsekwencją grzechu, a nie stworzenia. To nie Pan tak stworzył rzeczywistość, tylko ludzie są, ja sobie tak obsługi. Okej, okay. a mężczyzna, zobaczcie, ma trochę więcej tego, chociaż nie wiem, co jest trudniejsze. Jakby relacja, zobaczcie, ta przede wszystkim to pęknięcie między skutki grzechu dla niewiasty, to jest pęknięcie w relacji do mężczyzny, tak bym powiedział. A dla mężczyzny, to jest raczej pęknięcie w relacji do ziemi, do, do reszty stworzenia. Zobaczcie, to też jest bardzo ciekawe, ale tak jak mówię, to jest konsekwencja grzechu, a nie konsekwencja tego, jak jesteśmy stworzeni według Biblii, tak? Nie mówię, że macie w to wierzyć, ale... Jeżeli czytam tak, ten tekst to, to tutaj się pojawia. Dopiero tutaj się pojawia e, imię Ewa. Dopiero tutaj Adam daje imię, tak? inne niż, niż Niewiaśla. E, dlatego, że się matką wszystkich żyjących, po tam odzieli. Właśnie, okay. nie wygięsty Miły Nie, mhm, nie Okej, okay, Idźmy dalej. To już e, zupełnie inny wątek. E, księga, rodzaju, e, księga wyjścia, gdzie jest, jest dawane prawo. Tutaj jest prawo o nieczystości, to myślę, że wiecie, jak mniej więcej żyć podchodzi. No, wiele rzeczy było nieczystych. dotknięcie czegoś, pójście na pogrzeb, dotknięcie zmarłego, dotknięcie grobu, dotknięcie kobiety w takiej czy innej sytuacji i tak dalej, i tak dalej, weźcie na ziemię pograźnił, i tak dalej było nieczyste. Tu jest mowa tylko właśnie o tym podziale na półcie. Padło na Pana nie Smacznego. <grym> <grym> to jest dramat. <śmiech> Jeśli z mężczyzny wypłynie nasienie, to wykąpie całe ciało w wodzie i będzie nieczysta aż do wieczora. Każde ubranie, każda skóra, na którą wyleje się nasienie, będzie, wymyte wodą i wodą i nieczysta aż do będzie wymyta wodą i nieczysta aż do wieczora. Jeśli mężczyzna obszuje z kobietą, wylewając nasienie, to oboje wykąpią się w wodzie i będą nieczyści aż do wieczora. I to odwróć, zobaczcie, jest mało, ale to jest do nie? Jeśli ja kobieta ma To jest, to jest sprawienie mi się jeszcze swego ciała, to pozostanie 7 dni w swojej nieczystości. Każdy, kto idą, nie będzie nieczysta aż do wieczora. Wszystko na przykład na czym ona położy podczas swojej nieczystości, będzie nieczyste. Wszystko, na czym ona usiądzie, będzie nieczyste. Każdy, kto dotknie jej łóżka, wybierze ubranie, wykopie się w wodzie i będzie nieczyste aż do wieczora. Każdy, kto dotnie jakiegokolwiek przedmiotu, na którym ona siedziała, wybierze ubranie, wykopie się w wodzie i będzie nieczyste aż do wieczora. Jeśli to, jeśli to dotnie się czegoś, co leżało na jej łóżku albo na przedmiocie, na którym ona siedziała, będzie nieczyste aż do wieczora, jeśli jakiś mężczyzna obcuje z nią wtedy, to jej nieczystość udzieli się i będzie nieczysty dni. Każde łóżko, na którym się położy, będzie nieczyste. Z praktyki, nie wiem czy, czy wiecie, moja żona jest wielką fanką yy, kultury żydowskiej w ogóle Żydów, więc od czasu do czasu jakiś film, z oglądam. Yy, oglądam. Ortodoksyjni Żydzi mają dwa osobne łóżka, tak jak moi dziadkowie, to nie wiem, większość naszych dziadków jednak osobne łóżka. I oni mają zsuwajmy yy, odsuwajmy tak? na, na ten okres, okresu, rozsuwają łóżka pod ściany i zsuwają je dopiero po 7 dniach. Tak funkcjonują Żyli do tej pory, tak? Czyli ten podział, zobaczcie, że on jest na mimo tej jedność, tak? No, Teraz na no tej okazji, z... że y, 21 dni 1. jest jedność, ale przez 7 jest y, osobna, tak z perspektywy praktycznej. Y, a teoretycznie, jaka największa różnica tutaj się pojawia? No, czas tego oczyszczenia. Czyli? Ale to jest związane z tym. A, czyli? Jaki czas? Mężczyzna no to jest tylko jeden dzień a Widzicie? Tak? Mężczyzna jest nieczysty jeden dzień Do wieczora, tak? Czyli nawet kilka godzin, a kobieta siedem dni Ale to też kulturowo uzasadnienie, bo krew jednak... No to były warunki takie, okay. że krew okay. natomiast, natomiast... To jest, tak jak widzicie, to jest punkt po punkcie To nie jest werset po wersetcie To nie jest tak, że wyrwałem pierwszą część siódmego rozdziału, a drugą część dwunastego. Tylko to jest rozdział poświęcony nieczystości męskiej i żeńskiej, tak? czyli nieczystości związanej yy, z upławami czy z wylewami. To jest jakby potraktowane analogicznie. To jest potraktowane analogicznie. Yy, I u mężczyzny to jest tylko jeden dzień. Nieczystość, nieczystość to jest, yy, to w języku naszym byśmy powiedzieć, to jest grzech, To jest stan grzechu. Stan bycia bez łaski święcony. No nie wiem, rozumiecie o co chodzi. Tak? To jest, bycie wykluczonym. Tak? I mężczyzna jest wykluczony przez jeden dzień, przez kilka godzin. Kobieta jest wykluczona przez tydzień. Nie mam tutaj oczywiście tych fragmentów, ale yy, prawo kultyczne jest podobne. Jeżeli kobieta urodzi syna, jest nieczysta... córkę... dwa razy więcej. Więc zobaczę, że w prawie mojżeszowym to, to rozróżnienie jest spore i to raczej na niekorzyść kobiety. Coś do tego byście dodali? No, miało to uzasadnienie przede wszystkim wiążące się z tym, że pojęcie grzechu się utożsamiały w sposób czysto duchowy, mm -hmm. ale wtedy grzech to było wszystko, co prowadziło do śmierci, czyli jakby każde złe działanie wbrew Bogu i porządkowi świata. I w tym momencie można y, też tak przypuszczać, że po prostu masa śmierci była spowodowana kontaktem o się z nieczystą, czy z krwią, okay. czy z tego rzeczami. Okay. Tylko czy potrafi Pan tak mm -hmm. sam sposób wyjaśnić różnicę między urodzeniem dziewczynki, a chłopcem? No nie, to już nie. Okay. Księga powtórzonego prawa, czyli ostatnia księga pięć księgów. Yy, też przepisy, yy, przepisy kultyczne. Pani Łukaszu? Kobieta nie będzie nosiła odbioru mężczyzny, <coughs> ani mężczyzna nie kobiety. Już każdy, kto tak postępuje, obrzydny jest dla pana, Boga. akwarysta. Znaczy, to jest w piśmie nie? Sformułowanie. No dobrze, ale na początku zafundował prawie ze jednakowe. A nie wiem, nie, nie, nie wiem, czy jednakowo. Ale sam zzał, został poprzednich chyba slajd, gdzie była mowa. Tu że... jest. Przy dla mężczyzna jest zagrożony odzienie ze skór i przy Ale nie wiemy, nie, nie ma. Jeszcze nawet do tego jest no, powiedział ze skór, nie ze skór. Nie, ja płacz, nie, a to, zaraz, po nie, nie ma nie, nie, nie, nie, nie, nie no, man, ma podstaw, hmm, żeby, żeby, żeby, żeby było, było, było idety. Okej, to tutaj pojawia się coś, co do Gender Studies w koni tak? tak? że ym, to, jest, to jest jakby zapisane Biblii w ogóle i trochę to co jest tutaj, co się pojawia, to jest dokładnie to samo myślenie, które się pojawia, kiedy Pan Bóg y, mówi o homoseksualizmie też nazwa to zawsze, to jest słabosze, tak? czyli wydaje się, mówię, to, jest, to jest, że wszelkie zacieranie różnic między płciami jest czymś obrzydliwym dla Boga, jest czymś sprzecznym z wolą Ale to w 12 13 wieku to tak nie czyta Biblii, bo zasadniczo ubranie mężczyzny i kobiety niewiele się różniły. Być może. No, natomiast no, natomiast też no, pamiętajmy no, o tym, że to jest no, po pierwsze no, prawo żydowskie. A po pierwsze, że tu chodziło nie tyle o ubranie w sensie zewnętrznego podobnienia się mężczyzny do kobiety, kobiety do mężczyzny przez zewnętrzne rzeczy. To różnie się... To jest dosyć Właśnie. ciekawe, nie? Że że jakby yy, wiele rzeczy znaczy wiele rzeczy zostało zatarte czy zmienione po grzechu pierworodnym. Tak? Ta relacja między kobietą a mężczyzną się zmieniła po grzechu pierworodnym, ale nie to. Podział płci nie, nie został jakby zanegowany przez że W żaden sposób to, to się nie zmieniło. Coś jeszcze? Nie. To idźmy dalej, znowu krótkie. Yy, to, to, pani Danuto, dla Tak? To jest mowa tylko o mężczyznach z, z kolei Ale to jest mowa tylko o kapłanach chyba tutaj w tym fragmencie, bo nie dobrze pamiętam może coś po, pogubiłem, bo wiem, że ostatnio z że ktoś przywołał ten fragment i że to nie odnosiło się jakby do wszystkich mężczyzn w ogóle, tylko do tych, którzy mieli tam jakąś Wy Tak, brzmi co znaczy zgromadzenie Pana, tak? No. Ale, ale to jest, natomiast dlaczego też o tym piszę? Dlatego, że to trochę jest związane z tym, co jest wcześniej, tak? Jeżeli, tak jak pamiętacie, obiegły wypadku to wiecie... Dwa, ty, trzy tysiące lat temu, nie? Ym, Już to wiedziano, czy przeczuwano, tak? Skąd jest problem? Problemy są dwa związane. Tak? Z tym, tak się wydaje. Że to jest pewne uszkodzenie, istotne uszkodzenie człowieka. Tak? Jak Pan Bóg zawsze chciał najlepsze ofiary dla siebie. On nigdy nie dopuszczał, żeby cokolwiek było nie z jego ofiarą. Nie? Jeżeli mu się składało tam kozła, czy ptaka, to musiał być zdrowy. Tak? To musiał być pierworodny, musiał być piękny. Nie mógł być w jakiś, w żaden sposób uszkodzony. To można tak interpretować. To jest pewne uszkodzenie mężczyzny, które powoduje, że w oczach Boga on jest mniej wartościowy, przynajmniej jako ofiara, nie jako człowiek, ale jako ofiara. No a druga rzecz, tak mi się wydaje, to może być właśnie znowu to. To tak? znaczy, to nie jest pełny mężczyzna. Y... No a wy jesteście w tym... Aha. Niech pan stawi. Uważaj proszę, proszę. Nie, no bo tak podniosłem do Państwo <głos> Panie sobie wywalimy pana z yy, Albo druga rzecz jest taka, że właśnie yy, to, to jest znowu kulturowe. Ełuchowie tak? mogli mieszkać i tylko Ełuchowie mogli mieszkać w haremach. Tak? Bo oni byli traktowani jako, jako bezpieczni. No ch chyba tylko mąż. Mhm. Albo mąż oczywiście. Uwaga. <głos> Tutaj jak nie O płcikę. Dobrze, że nie zobaczył, co jest na tym. E, więc być może o chodzi. Tak? Być może chodzi o to, czy to też w jakiś sposób zaciera tą różnicę. Bo test przeprowadzać przy na wejściu. Zobaczcie, ale nie wszedł do zgromadzenia pana, Okej. Okay. E, chyba, wydaje mi się, że to jest ostatni fragment ze Starego Testamentu, tak? E, Księga Przysłów, czyli jedna z tych ksiąg dydaktycznych, zawierająca wiersze, tak można powiedzieć. I to jest tak zwany poem, dodzielne niewieście. E, wydaje mi się, że też w tym kontekście może być, w jest mowa tylko o, o ideale kobiety. E, Panie Mirosławie, przecież to, pan? Tak. warto? Tak. Niewiastę dzielną, już znajdzie i warto przewyższa pełny. W serce małżonka ucha, na zyskach nie jest bywa. Nie czyni mu źle, ale dobrze przez wszystkie dni jego życia. Aleń się nie stara i wewnątrz pracuje starymi rękami. Podobnie jak ogród kupiecki, żywność sprowadza z daleka. Wstaje jeszcze noc i żywność rozdziela domowę. Myśl o roli ukoje ją z u własnych rąk zasadza w, zas swych rąk w Przepasuje mocno. Mocą swe biodra wzmacnia swoje ramiona. Już widzi pożytek ze swej pracy, jej lampa przy nocy nie zgasza. Wciąga ręce po kącie jej palce, chwytają życiowo. Otwiera dłoń ubodziemu, do nędzarza wyciąga swe ręce. Dla domu nie boi się śniegu, bo cały dom podziany na lata sporządza sobie pokrycia. Jej szaty z bisioru i z purpury. Bramy jej mąż szanowany, gdy wśród starszyzny kraju zasiądzie. Płódno wyrabia, sprzedaje pasy, dostar y Kłódno Hrabia sprzedawia, pasu dostarcza co. Stroje jej siła i godność do dnia przyszłego się śmieje. Otwiera ustaw z mądrością, na języku jej nie nauki. Bada bieg spraw domowych i jada chleba rolnictwa. Powstają synowie, by uszczy, by ją uznać i mąż, ażeby ją sławić. Wiele niewiast w pilnie pracuje, lecz Ty przewyższasz je wszystkie. Komunimy w i marne jest piękno. Chwalić należy nie co się boi Pana zaowocuje jej rąk i dajcie, niech bramie chwaluje jej czyny. No i? No Kojarczy komentarz. Można się rozmażyć. Ja tak myślę, że to... Pana, ja, pan zwyknie w takie ogłoszenie chce panu... No <grymne> <grymne> to gdzie <grymne> jesteś to <grymne> <nie> jesteśmy, tak? <grymne> dużo głosowało. Pani Aniu? To ja ostatni do burdorka. ostatniego momentu, ja myślałem, że to mnie. A <grymne> który, nie? Że w bramie nie chwalowali? Do <głosy> ja, dzisiaj, no, dzisiaj to się gasło. Dla mnie to było <głosy> najważniejsze miejsce. Tak, to, co nam dzisiaj rynek pełni rolę, tak w tak straszności, brawa. Dzisiaj brawa też tam w różnych moczkach w Ale jak, jak teraz rozprawię Cię falą, to nikt nie będzie A Aż dla mnie to jest skromnik. Aha, o właśnie, no bo zobaczmy. Moim zdaniem to też dlatego mnie ujmuje, bo to jest kontrowersyjne. Z perspektywy właśnie. No do tego się do niego z perspektywy to, to dżent. To jest dobrego niewolnika. No to jest tak jak w tym kawale. Jaką byś chciał, że mamy? Ja to nie mam wymagania, ale żeby tak była ładna, dobrze gotowała, żeby zarabiała na domu, żeby urodziła dzieci, żeby uprasowała, żeby się uczyła. Już wymagania <grym>. nie mam. <grym>. No i to tak, to idzie z tym. Podstawowo. Podstawowo. Tak, tak. Podstawowo. To w kulturze przecież afrykańskiej jest tak, że no, na przykład ja jestem afrofeministą, e, no, ponieważ no, to kobieta tak, no, te... musi, nie, musi kobieta generalnie zapewnić, e, że tak powiem, e, no, byt materialny dzieci i całego domu. tak? Natomiast mąż, mąż czy, czy mąż, może się zająć wyższymi sprawami, yes. czyli dyskusją z innymi facetami. Tak? Cała kultura ma co? Po prostu piękne, no, to jest piękne. Ale to... No, wtedy kobieta może pracować, się realizować jako. Tak, <grym> e, dlatego co Poczucie mężczyznę. <grym> no ja <grym> jestem jasna. ciekawa, jak wygląda yy, yy, Biblia całą przez kobietę. No, że nie szczęście i nie. Dzięki o Pani Aniu, <grym> kiedyś zgłasza komentarze i dziękuję. Ja, ja myślę, że właśnie tak jest życie. To takie moje wiekowe już spostrzeżenie, to rzeczywiście, no jeśli kobieta stworzy dom taki ciepły, do którego wraca mężczyzna, tak, to ona z może wszystko zrobić. Ale ja mówię, że Ania powinna czytać książkę o tym, jak być dobrą żoną i plus tam dodatek sposobu męża. Ja chętnie tą książkę w swojej swoje żoły ale, ale tak, to jest pewien rodzaj manipulacji, ale wszyscy są zadowoleni. Ja bym tak manipulowany, to jest jest na stwoje. Wiesz, fajna, że być tak manipulowany. Jedno zdanie tych tylko, bo to, to co pani Daruta tak trochę od tego doszło, ale chcę tutaj całkowicie zgadzać. To jest pewna wizja kobiecości, macierzyństwa, nie wiem, jak powiedzieć, żonowatości, bycia żoną i żony. I ja się z tym zgadzam, że dla wielu kultur, a już na pewno dzisiaj, to jest, myślę, dla wielu kultur nieatrakcyjne. Albo nawet nieakceptowalne. No, a tego ja. no, no, tak, tak nie chcę o tym mówić. Tylko, natomiast, dlatego mówię to, o ile ja się nie zgadzam. Znaczy, ja nie wiem, czy taką żonę bym chciał. Osobiście. O te kultury chodzi. takie. takie. <śla> Ale, y, więc że tutaj też się trochę zgadzam. Ja to... mam trochę inną wizję kobiety niż niż tutaj się ja przedstawia. Natomiast to jest, to jest pewien ideał, który moim zdaniem jest pewnym ideałem tradycyjnym, tak? I on jest do przeszczepienia, myślę, że do XX wieku nie że w każdej kulturze by no, funkcjonował. Co mi się nie podoba? Ta znaczy, to. nie wybrałem to, że żona ciągle w domu siedzi. Co nam się nie podoba. Ale nie o mnie, tylko o jest, nie? jest to pewna wizja. Wiecie, problem polega na tym, jeżeli ktoś was znajdzie, pan Adam zna pismo, panowie znacie pismo, jeżeli znajdziecie jakiś taki idealny My mężczyzny, jakichś taki... starcza kubcowie, ona nie siedzi w domu, ona tutaj cały czas gdzieś gania. Miłe są Shop. i nauki, o właśnie. No, no, czas to jest najpiękniejsze zdanie. Otwiera usta z mądrością, że nie <śmiech> zrób. <na po> <śmiech> to co, co się, można się odesłać? To mi się podoba inna, ale to pan wychnie. Nie czyni mu źle, ale dobrze przez wszystkie dni. go Kto nam został teraz? Pani Marzena. No to te testany, tak? Przechodzimy, stare testamy zostawiamy. Przechodzimy już do tej części objęcia, która jest najważniejsza dla, dla chrześcijan. Paralelny, czyli analogiczny fragment jest u Marka, u Świętego Łukasza, czyli to nie jest tak, że tylko u Mateusza to jest zapisane. Natomiast tutaj Jezus jakby wprost się odnosi do, do relacji między płciami i małżeństwem. Pani Marzeno? Kiedyś powodu. On odpowiedział: Czy nie czytaliście, że stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc złączył, niech człowiek nie rozdzielał, odpadł mu. Czemu więc Mojżesz polecił dać jej list w rozgodowie, Odprawić ją. Powiedział im, przez względu na zatwardziałość serc waszych pozwolił wam Mojżesz oddalać wasze żony. Lecz od początku tak nie było. Opowiadam wam, kto oddziela swoją żonę... Kto, e, oddala? kto, e, kto oddala? swoją żonę, chyba w wypadku nierządu, e, w wypadku nierządu a bierze inną popełnia miastu sołustwo. I kto oddalono bierze za żonę po miastu sołustwo. Rzekli mu uczniowie, jeśli tak ma się sprawa, człowieka lekarz żoną, to nie warto się żenić. Lecz on mi odpowiedział, nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, które jest to dane. Bo są niezdolni do, nie, do małżeństwa, którzy słona matki takimi się urodzili i są niezdatni do małżeństwa, których ludzie takimi uczynili. I są i tacy jak którzy dla Królestwa niebieskiego, niebieskiego sami zostali bezrzegni. Kto może pojąć ich to fragmenty tak, tak. pokazuje obok, dlatego, żeby się zobaczyć, to jest one sobie spięte. Jakby Pan pokaże na różnych slajdach, to może nie widzieliśmy tej, tej, tej jedności między nimi, ale one mówią trochę o dwóch, dwóch innych rzeczach. Co mówi pierwszy? Czyli nie ma nie istnieje coś takiego. Nie inaczej. Pan Jezus mówi, że generalnie... Znaczy on, on, on generalnie się odnosi do tego, co było na samym początku. Beresid. In principio, Panie tak? Panie, tak Panie. Na początku. Tak. To jest wprost, wprost jest dziecko tutaj było... od początku, I tak nie było. naprawdę do swojej nauce wraca do tego, tak. co było na początku? Widzicie to, drodzy Państwo, tak? On mówi yy, wprost wyrazią dystyncję pomiędzy tym, jak było, albo jak być powinno, a tym, to jak, to jak, jest, jak jest. Mhm. Tak, no i właśnie później no i później tłumaczę dlaczego tak się stało, że to jest rząd z niejściem. No, no, zatwardziałość, czyli to niestety byliście kiepscy, i tyle, <grym <grym I tak, no, no, no i ...później właśnie... Ktoś coś jeszcze? Da, do tego to jeszcze, tak, się. No, żeby mógł odbrawić swoją żonę, to musi jej napisać list rozwodowy, tak, żeby miał w porządku. Tak, no, tak, tak, ale to nie było... Ale, ale to jest ważny tutaj, pewien kontekst, ja nie się to wszystko wchodzi, ale kontekst w, to w, to jest taki, uchwyt. tylko uchwyt. mężczyzna mógł się i Co więcej, to, było, to nie było tak w planie Bożym, tylko to był pewne ustępstwa. Tak, tak, tak, tak. natomiast no, no, tylko ten kontekst, kulturowy, tak, to mężczyzna mógł się rozmiść, kobieta nie mogła się rozmiść. Tak, ale te listy były jeszcze musiały być przez... Nie, nie, bo, bo on chyba musiał być zaakceptowany przez starsze wyjście, na pewno nie przez kobiety. Aha, to tak, tak, to źle Tak, tak, tak. Natomiast, natomiast kobieta była traktowana jak przedmiot. To znaczy, kobietę można było po prostu wystawić z domu, jak mebel w zużyty. to jest konsekwencja właśnie Tak, i Pan Jezus mówi, to jest konsekwencja, żeby nie tak być powinno, nie tak miało być. Ciekawe jest odpowiedź na to, że skoro tak. Tak, tak, to zaraz do tego dojdziemy. Ale tutaj też się jedna rzecz, która nam będzie w, w przyszłości potrzebna, Żeby jakby wyraźnie widać ten, ten kontekst, jakby powiedzieć, ontologiczny, żadnych i kontekst kulturowy, tak? To jest powiedziane. Jest w kontekst kulturowy. Małżeństwo funkcjonuje w kontekście kulturowym. W funkcjonuje w kontekście kulturowym. To nie jest tak, że małżeństwo te duchowo, nie? to jest rzeczywiście duchowe. To jest rzeczy społeczne, o której pani Rene już mówił, tak? I to, to nie jest tak, że, że to jest jakby nieważne. Dlaczego tylko, to ja, to ja, to, że to będzie jakby główny przedmiot badań na przykład Gender stawić, tak? Ten kontekst kulturowy, społeczny, a nie istotny. Natomiast pan, jest mówisz wprost, jest pewna istotność, to nie jest tak, że społeczeństwo nam wystarcza, że możemy sobie teraz uchwalić, że mąż może mieć trzy żony, albo żona może mieć pięciu mężów, nie? E, oczywiście możemy tak sobie uchwalić, ale to wcale nie znaczy, że tak być powinno, nie? Jakby jest wyraźne rozsądzenie z tym, jak było właśnie in principio, jak, jak to zostało wymyślone, jak to zostało stworzone, a tym, co ludzie z tego zrobili. Nie? Nawet jest gospodarne uzasadnienie, to mówił o tym e, pan Adam, tak? Ze względu na zatwardziałość waszych serc na to, że wy jesteście niezdolni Nie wiem, się to pojawia. Kto może powiedzieć, niech pan mówi. mówi. Jeszcze pan Jezus właśnie twierdzi, że to jest tylko dla was, tak? Tutaj moja mm -hmm. no odpowiedź, znaczy w sensie, pana Jezusa nauka mówi, że to właśnie musi być uniwersalne, tak? Całościowo okołowalistyczna. <grym> I, <grym> i, i, e -y, I Mężczyźni. To, mężczyźni tam, I mężczyźni, czy to, że to pytać? Tak, <grym> tak, tak, <grym tak. Czy ta jest, jest, jest słuszna, zgodna z, z za zamiarem Boga? Nie, ponieważ człowiek, y, ponieważ kobieta i mężczyzna w związku z tym tworzą jed, jedność. To jest nawiązanie do drugiego opisu stworzenia. Y, mało tego. Y, ostatni fra fragment, tutaj taka opowiada, kto oddala swoją żonę tak. chyba w wypadku y, nierządu. A jeżeli nam popełnia cudownictwo, tak, to o czym ten fragment mówi, to podkreśla y, jedność małżeństwa. Nie ma. <śmiech> Nawet jeśli wyzyw pod tego ludzie sobie mężczyźni dokładnie wymyśliliście rozwód, to, to, to ten rozwód jest sprzeczny z ideą, zamysłami w bota bo i popełnić jej krzew, popełnić jej cudownictwo. Z ten boga, to nic nie zmienia. Tak. Okej, okay. to przejdźmy od razu do tej drugiej części, tak, bo tak jak Pana nam zauważył, no i na taką nie małżeństwa Pan zawsze mówią, a tu nie warto się żenić. To szkoda, za wodę. To, to. Tak? I tak? Tak, jest, tak jest przejście i później jest dosyć istotna rzecz, bo my tutaj mamy, e, są niezdatni do małżeństwa, są niezdatni do małżeństwa, jest, są bezżeni, dosłownie tam jest, jest, są te I są Ważne jest luchowe. jedna mhm. rzecz, bo to się, że rzadko, kiedy w właściwym kontekście się bezpośrednio odnosi do kontekstu właśnie małżeństwa, jest mowa właśnie o tym, że istnieje tylko jedno usprawiedliwienie dla bezżeństwa yy, dobrowolne. A mianowicie, jeżeli ktoś yy, pozostaje bezżędem dla Królestwa Niebieskiego, czyli dla wyższego celu, a pozostałe przypadki to są tylko jakieś kwestie to, to, to, to, to Ja wiem, że tutaj tej nie zgodził. Znaczy, yy, w tym znaczy też jest usprawiedliwienie. Bo yy, wydaje mi się, Jezus mówi tak, są trzy powody, tak. na których ludzie nie są w nie są małżeństwie, tak? A dosłownie jest powiedziane wprost. Są tacy kastraci, tacy eunuchowie, którzy się takimi urodzili. Są mężczyźni, którzy się urodzili niezdolni do seksu, mówiąc krótko. Są tacy, w których ludzie takimi uczynili, tak? Jeżeli będziemy to brali dosłownie, no to, to są wypadki, kara, tak? Wiesz w Starej Polsce w, w, w tej tak to funkcjonowało czasami. I trzecia. E, jest trzecia, są tacy eunochoby, czyli ludzie dalej, nie to, że oni się nie żenią, tylko że oni nie płodzą nie tak, w znaczeniu takim dosłownym, biologicznym, tak, którzy dla królestwa P niebieskiego zostali eumatani. Nie pewnie. ma innej opcji, czyli on neguje jakby to, że oni mówią, nie warto się żenić, że to nie jest powód do bezrzędności, tak. co oni mówią. To jest, to jest bardzo ciekawe, to wydaje mi się, że Pan Adam tutaj słusznie zwrócił uwagę na to, nie, że jeszcze jakby podkreślał, bo zobaczcie, co też jest bo też no, Paweł, to, mało, jest, że no. <śmiech> normalną sytuacją jest tak małżeństwo. No właśnie. Tak? To, y, normalnie, to normalnie się, że jeżeli jesteś nieżonaty, to musisz podać usprawiedliwienie. Jedyne jest tutaj. To znaczy, no, jedyne trzy. Jedyna, jedyna, tak, trzy. No, dwa, dwa pierwsze są niezależne, a trzecie jest decyzją. Tak, zobaczcie, to, to jest bardzo ciekawe. Tak, tak. Jakby Jezus, który sam nie miał żony, najprawdopodobniej, ale z perspektywy wiary, to jest, jest, jest oczywiste. No, no, mówi, kościół, tak, mówi tak, że musicie mieć powód, żeby być weszłem. To, bo bardzo mocno się klei z tym pierwszym, czy z drugim opisem stworzenia człowieka, nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. A zresztą w kontekście nawet teologicznym to Chrystus ma żonę, czy uwzględnicy i osoby, które dla Województwa niebieskie, one wtedy też są w podobnej relacji. Jasne, natomiast, natomiast to jest usprawiedliwienie, żeby nie mieć na To jest bardzo ciekawe, tak? że to jest jakby pierwszeństwo, to z, z moim dobrym znajomym Dominikajnem, czasami sam się o to wspieram, on jest jednym z niewielu już, Teologów, którzy, którzy głoszą w wyższość Bryżęństwa nad, nad, nad Małżeństwem. No, ale mówi się Gdy... ma, że dobrze jest, że ja nie, więcej, nie więcej... Więc nie, mamy tutaj, mamy tutaj źródło, a potem będziemy mówili o Pawle. Z e... drugiej strony jestem, jestem urządzony, że nie wiem, czy w ciągu całego czasu od powstania człowieka tak było, ale mamy więcej kobiet. To no odrodzi się więcej mężczyzn. Nie da się. Więcej, rodzi się więcej mężczyzn tylko właśnie w niej już będzie wyginają. 10 już nie więc... No nie, ale mówimy naturalnie, tak? Więc 4 do 6, to więc, to yyy, więc to się mniej więcej przecinało w wieku, przepraszam, że tak powiem, rozkłodowym. Czyli w wieku, kiedy ludzie się rozważają. Statystycznie jest tyle samo mężczyzn. A no, potem, wyżej wymieramy, mój, jak i tak. to jest tak, że ktoś umrze na przykład będąc skrana, ale umrze nie będąc... No albo tak, bo pani Donata, pani, pani, pani, pani, no, varsity, że... pani, pani ma pan słuszną znaczy, uwagę, jak to się ma do rzeczywistości biologicznej, której nie każdy może znaleźć sobie pan. Yhm, więc, więc, to, więc to jest, to tak wyglądało. Natomiast to też oczywiście można powiedzieć, są niezdatni do małżeństwa, których ludzie takimi Są tak? Problemy społeczne, psychiczne, tak, to wiecie, Indie to jest na przykład ogromny problem, to też jest bomba. Znaczy, to, to, że w Indiach jest tak wiele gwałtów, to jasne, że ty, tych ludzi nie można sprawić, ale to jest bardzo mocno jakby no, powiedzieć wymuszony gwałt to też niewłaściwe, ale jakby inspirowane społecznie. Tak? To, że mężczyzna, żeby zawrzeć małżeństwo w Indiach, to musi być albo bardzo bogaty no w zasadzie bardzo problem. Ja, i oni po prostu wązą, to jest jedyny sposób, że mogą rozładować napięcie seksualne To jest oczywiście chore, ale to jest nie? to, co się nazywasz sami skutrami, że jakby kulturę jest tak wypaczoną. Ale w Chinach jest to, że tam jest 10 milionów mężczyzn ponad grzegowych, tak? No, to jest też tak. tak. religia, ona to jest przecież naj, największy właśnie... <śmiech> Procentowo, że wobec kobiet to nie są <coughs> tylko islamskie kraje, tylko pierwsze są mm hinduskie. -hmm. Tak, tak. Jeszcze troszeczkę dodam, bo jest jeden filozof, o którym mam nadzieję, że wam opowiadano, czyli Origenes, to był Galterz który dosłownie przeczytał i sobie. Tak. Jak, Jeszcze. Z odpoczyna. A potem. Nic za tego nie został to święty. Ja chcę, o małżeństwie właśnie pisze to, w kategoriach obowiązków. Aha. No, no tak, to. małżeństwo. Zobaczymy, to też jest bardzo ciekawe. Zobaczcie, im dalej idziemy w las, tym więcej rzeczy. No, i mam nadzieję, <śmiech> że to jednak łamie stereotypy, które, które mamy w głowie. No, mam, hmm? bo, bo, bo pan doktor, pan powiedział, bo to wynika, nie, że kości Kościół przynajmniej, czy tam teologowie siedzi. i sierici, nigdy nie podkreślają bezżeństwa. Oni podkreślali <śmiech> jeszcze na stanu zakonnego, czy kapłaństwa, wobec <śmiech> <ogóle> małżeństwa. Natomiast <śmiech> właśnie, no, <śmiech> nawet nie tolerowano, i, i, i, i, też tam, i część właśnie świętych, czy tam doktorów nawet Kościoła, mówią, że wprost macie wybrać. Tak? Albo w te, albo w te. O tym będziemy mówili, mamy osobny temat, nie wiem, czy pamiętacie, właśnie celibat, celibat coś tam i kultura singii, tak? bo kultura singi to jest właśnie to, znaczy można być starą panną, tak? zresztą się Kościół znał i zna nadal stan dziewic konsekrowanych czy wdów konsekrowanych, ale to jest zdecydowanie się na coś. a nie widzicie singem, czyli dopóki sobie ktoś nie znajdę, to sobie, nie? Okej, okay. y idźmy dalej. Y Z Koryntian, no, z kolei Święty Paweł, tak? który, który jest pewnie trochę bardziej kontrowersyjny niż, yy, niż inni. Wszyscy? Wszyscy? Panie Stefanie? Cześć, czy? Cześć, Panie Stefanie? Tak, chciałbym, yy, oczywiście. Yy, rzeczywiście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus. Mężczyzna zaś jest głową kobiety a głową Chrystusa Pan każdy, każdy mężczyzna, każdy mężczyzna, każdy mężczyzna modląc się, lub yy, prorokując z mokrą głową, z nakrytą, no, nie widzę głową, hańbi swoją głowę, każda zaś kobieta modląc się, lub yy, prorokując odkrytą głową, hańbi swoją głowę, Wygląda bowiem tak, jakby była ogolona. Jeżeli więc jak, jakaś kobieta nie nakrywa głowy, niechże, niechże ostrzyże swe włosy. Jeśli natomiast hań, hańbi kobietę to że jest ostrzyżona lub ogólona, niechże nakrywa głowy. Mężczyzna zaś nie powinien nakrywać głowy, bo jest obrazem i chwałą Boga. A kobieta jest chwałą mężczyzny. To nie, to nie mężczyzna powstał z kobiety, lecz kobieta z mężczyzny. Podobnie też mężczyzna nie został stworzony dla kobiety, lecz kobieta dla mężczyzny. Oto dlaczego kobieta winna mieć na głowie znak, yy, znak poddania. Ze względu na nią, zresztą z, z ani mężczyzna, ani... Yy, ani ani mężczyzna nie jest bez kobiety, ani kobieta jest bez mężczyzn. Jak bowiem kobieta powstała z mężczyzny, tak mężczyzna rodzi się przez kobietę. Wszystko zaś tak pochodzi od Boga. Sąd, sądźcie zresztą sami. Czy wyda, e, czy wyda, aby kobieta z odkrytą głową modliła się do Boga, czyż sama natura nie nie poucza nas, że hańbą jest dla mężczyzny, nosić długie włosy, podczas gdy kobieta jest właśnie handel. chwałą. Włosy, włosy bowiem zostały jej dane na okrycie. Może ktoś uważa za właściwe, wspierać się nadal. My jednak nie jesteśmy takiego zdania, ani my, ani Kościoły Boże. Bardzo dziękuję. Zacznę od końca, tak? bo, bo to jest dosyć ważne przy jakiejkolwiek takiej poważnej analizie. To, to jest takie zdanie, jakby mówi bardzo dużo, tak? Z jednej strony, no, tak, oczywiście może to nie jest osobiste zdanie, tylko zdanie jakiejś, przynajmniej grupy Kościołów, ale po drugie y, mówi, to jest coś, y, o czym się dyskutuje. Tak, to jest coś, o czym się dyskutuje. To jest pewna kwestia kulturowa, bym Tak. No. To jest pewna kwestia kulturowa. I wszystko, to jest odwołanie ja jasne. Jasne, jest... jasne. Natomiast, czasami, natomiast to uzasadnienie, to ostatnie zdanie mówi, że byli tacy, którzy uważali inaczej. Tak, byli tacy, którzy uważali, że to nie jest rzecz, która jest jakby bardzo istotna. Co ciekawe, ten przepis uzasadnienie obowiązuje. Tak? Znaczy ta część dyscyplinarna, która mówi o tym, że, że kobieta nie może wchodzić z tą głową do kościoła, bo tak to funkcjonowało, nie obowiązuje, co ciekawe Franciszek to yy, zniósł to nawet na audiencję w Watykanie. Także tak, no nawet już teraz yy, w, w Watykanie też yy, kobieta może się pojawiać bez nakłucia głowy. Więc to jest kwestia dyscyplinarna i ona, nie mówię ci do nie mówię, czy dobrze, czy źle, Zde, tak? Natomiast ona została zniesiona, więc jest ten kontekst kulturowy. No, ale tak jak Pan nam powiedział, znaczy, jest kontekst... Został zniesiony znak, ale rzeczywistości... Nadal. Tak, tak, tak. Hmm. Ale jest ten kontekst, jakby, oryginalny, tak? Dlaczego mężczyzna nie powinien nakrywać głowy? Bo jest obrazem i chwałą Boga. Yy, a dlaczego kobieta powinna nakrywać głowę? No, po pierwsze, ze względu na aniołów, to nie wiem, co znaczy. A wszystkim dlatego, że ma na głowie znak poddania, tak? Belon, czapka, nie wiem, co tam nazwać. Oznacza yy, poddanie, tak? Przynajmniej w tamtym kontekście kulturowym. Pan Ugaś coś chciał. Znaczy, tu jest problem, znaczy był, był problem tak, w XVI-XVII wieku, final. Ponieważ Chińczycy mm -hmm. uważają, że, że kapłan powinien mieć coś na głowie. Mm -hmm. <laughs> I to było to niby z jedną z przyczyn, chociaż przyczyny były tak naprawdę polityczne, I właśnie się. W... Natomiast yy, znaczy no i to, to pan papier właśnie niestety yy, to potępił, później kolejny ktoś stwierdził, że to nie było już Zbacz, to nie, tak potępienie i było w ogóle. No i wszystkich rzeczy. A w się stało, też nie Tak więc zobaczcie, yy, no, to najważniejsze, co tutaj się pojawiło, no, to jest właśnie to odwołanie do jednak do, do źródła, tak? No i najbardziej profesjonalne pewnie jest to od naszych czasów. Głową każdego mężczyzny jest Chrystus, mężczyzna jest głową kościoła, e, kobiety. A głową tak. Mężczyzna jest głową kobiety, to jest teologia. Tak samo jak mężczyzna jest uchwałą kobieta jest uchwałą mężczyznę, <grym> to której pokazana i, i, Takie i, i, i, To odbicie drugiego opisu stworzenia człowieka. Hmm. No i, i to... jeśli tylko się zastanawiał hmm. nad, nad e, włosami, to po, po, po pierwsze, czy, czy to praktyczne powód, po, który również teraz w jego kulturach pierwotnych funkcjonuje. jak odróżnić kobietę wolną od tej, do której zagrać już nie wolno, bo na, się giuste, bardzo się narazimy na, na wsadzenie jej udziny w żebra. <śmiech> coś na no, sobie. U nas kobiety odnażają no, <śmiech> pierścionki, no w kulturach pierwotnych yy, różniło się to od w sposób. zresztą <śmiech> nawet na, na wsiach. Oczywiście. W, yy, yy, yy, yy, yy, yy. W XX wieku było, było tak, że. Do tej pory na, na, na, na, na, na, na. kobiety, które, które były zamężne, mogły w końcu sobie założyć kustę. Tak. I takie taki kobiety brać To jest też bardzo ciekawe, o tym, o tym nie, nie, nie, nie tutaj nie. będę mówił. Może trochę się to pojawi na, na idei uniwersytetu, ale pewnie nie bardzo. Wszystko to, co my nazwamy tymi kulturami post, tak? Po, po nowoczesnym będzie postmodernizm. No z tym ma problem. Tak? Znaczy z tym ma problem. My mamy zachowane pewne formuły, pewne zwyczaje, które są puste, tak? Co jest o północy na weselu? Czy to Które Co? są zupełnie bez sensu? Od, od, od obcięcie włosów, de facto. Obcięcie włosów panny, która już nie jest panną, po to, żeby mogła mieć czepek. Stąd oczepiny. Tak? Ale krótkie włosy właśnie, to nie jest wiem, praktycznie. Zresztą jest sobie stosowanie do dzisiaj, bo chodziło o to, że mężczyzna który miał teoretycznie iść do wojska do na tak. ale o to, żeby nie mógł w czasie walki nie można było wycić za tym. Więc na przykład u Żydów y, trzeba mieć specjalne pozwolenie, czy stało się specjalną zupełnie wyjątkową klasą ludzi na Zirejcie, ślub na On uprawniał to posiadanie długich włosów. A nie tak po prostu, że. Więc, dobry. więc zobaczcie, to. to... Pan Jednausz, to słusznie na to, to zwraca uwagę, że jakby cały ten kontekst, tak mi się wydaje, on przede wszystkim jest przeciwko temu zamazywaniu różnic między płciami. Nie? Że włosy, strój, yy, cokolwiek jeszcze innego, on yy, pewne rzeczy nam od, yy, jakby odzwierciedla. Mówię, o tym będziemy dużo mówili w kontekście właśnie tego wykładu, chmuracy <trym> szóstego, czy, czy z, 8, chyba, o gender stance, tak? Oto pytanie, jaką rolę kulturowo pełni play, tak? Czy te włosy są tylko i wyłącznie wymysłem, nie mają już żadnego znaczenia? Czy być może one właśnie są pewnym komunikatem, nie? Tak, jak, tak jak pani pan jak ja jeszcze, jest... a propos Dwa włosy idziemy dalej, dobra? włosów. No, dla większości mężczyzn długie włosy są podniecające. Więc trzeba co? Yy, facet z długimi włosami podabia się do kobiety, tym samym staje się Jacek, obiektem, obiektem seksualnym. Yy, to niewłaściwe obiektem seksualnym, bo w razie, w razie jest powiedziane związek małżeństw ciała równie do ciała, ale mężczyzna do, do kobiety, nie, nie mężczyzna do, do mężczyzny. No i, i poza tym, czysto erotycznym i praktycznym względem, no jeszcze można nawiązać do świętego yy, św. Tomasza, który w włosach widział diabła. Dlaczego? ponieważ włosy są erotyczne. Mhm. Tak, to właśnie ja chciałbym tak, podłaśnie tak. to te praktyczne rzeczy, które tu mówimy, tak? Czy one właśnie nie są, znaczy tutaj są przez świetlego powła steolitizowane? No, te, mhm. to, mhm. to wynika z tych praktycznych, praktycznych i on to przełożone jest w teologii, nie? Chociaż, chociaż właśnie czy druga opcja też złożyła. Tak, tak, to, to dojdziemy jeszcze tak, bo y, zobaczcie też, jak dlaczego o tym mówię, no bo. W z jednej strony celem jest to, żeby zobaczyć, jak, jak Biblia mówi o, o, o, o płciowości, a też zobaczycie, że to ma przełożenie, bo to jest jakby, tutaj też wyraźnie widać na to rozróżnienie na kulturę i na naturę, tak? Natura jest taka, że kobieta jest podporządkowana mężczyźnie, kobieta jest chwałą mężczyzną, tak? Jest ta stopniowość, tak można powiedzieć, no, neoplatonizm. A to, jak to przełożymy symbolicznie, tutaj już możemy dyskutować, dlatego mówiłem o tym, możemy się spierać nadal, tak? możemy powiedzieć, że dzisiaj właśnie powinien być może odwrotnie, no, co, no, nie, było nie twierdzę, ale... Tak? To było odwrócenie, ale, nie, bo przecież tak, to, no, z... się odwrotnie, były na ale... Tylko zobaczcie, że, że to, jest, to jest ciekawie pokazane, to co tu jest najistotniejsze, to jest to, że to, co jest zewnętrzne, jakoś ma odzwierciedlać to, co jest wewnętrzne, nie? Coś, z czym, z czym nowoczesność ma, ma problem. Dobra, y, idźmy Dobra, dalej. Mhm. Bo to jest z to jest kolei, wydaje się, zaprzeczenie temu, co, co było wcześniej. Y, tak? tak, y, tak, Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyodlegliście się w Chrystusa. Nie ma już Żyda ani poganina, Nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego. Nie ma już mężczyzny ani kobiety. Wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie. Tak? Nie ma już mężczyzna ani kobiety. Tak, Kontekst jest jak to, wszyscy tworzymy ciało Chrystusa, które potem będzie w relacji małżeńskiej, które zobowiązuje się uh -huh. w relacji Chrystusa i Kościoła. Znaczy, Kontekst to jest kulturowy, uh -huh. no? o tym wcześniej wspomnieliśmy. Pierwotny stan stworzenia zakładał równość mężczyzny i kobiety. Znaczy, uh -huh. Równość no, na znaczy zasadzie komplementarności. To, o, oni się dopełniają. Z czasem kultura żydowska rozdzieliła kobietę i mężczyznę. Można powiedzieć, że to grzech uczynił. Nie, nie ważne. Doszło do rozdzielenia. Mężczyzna, mę, mężczyzna, mężczyzna w tym rozdzieleniu przyjmuje wam, to kobieta była poddana mężczyźnie. W tym momencie Chrystus zaciera w ramicy i przywraca ontyczną równość kobiety i mężczyzn godności, ale nie co do ról, bo to było za chwilę będzie... Znaczy nie, nie co do ról, jak, jak najbardziej. Tutaj święty pałacu coś ma jest kontekście w kontekście tak. przyszłego życia. Właśnie to jest, znaczy to jest ciekawe, tak? Jakby, jak, jak my to rozumie. Bo Albo, Wydaje to, mi się, że to, o czym pan Janus powiedział, jest też dosyć ciekawe, tak? bo w innym miejscu święty Paweł mówi, że jeżeli ktoś jest niewolnikiem, niech pozostaje niewolnikiem. Więc to trzeba Czyli prawdopodobnie nie chodzi mu właśnie. Chrystusa. Nie chodzi mu prawdopodobnie o, o to, że nie ma kobiet i mężczyzn biologicznych, tylko nie ma czegoś takiego, że ty jesteś kobietą, więc masz sprzątać, ty jesteś mężczyzną, więc masz być menadżerem. Nie ma tak, że ty jesteś kobietą, więc masz Mieć parytety w Sejmie, a ty jesteś mężczyzną, więc masz zapieprzać w kopalni, tak? Tylko w takim kontekście społecznym, tak by się wydawało. no Ja nie chcę twierdzić, że tak jest, ale wydaje się, że o to chodzi, tak? Nie ma niewolnika, nie ma człowieka wolnego, nawet jeśli jest, jest nie, jest, jest, nie jesteś niewolnikiem. Do... Mhm? To jest z perspektywy boskiej, jesteś. Znowuż rzeczywiście. Mhm. Ale w takim kontekście bardziej. Zobaczmy, nie ja się, czy, no, czy, Musimy... mieć musimy... mainie... jest też tak, że mhm. no, to wszystkich Panów, w to sensie znaczy, uniwersalności, tak? tak. Że wszystkich... Prze, niestety nie przeskoczymy, przeskoczymy to to Efezjan, no ja. są to, o czym Pan chciał, gościu, i przejdziemy, a dobra, no ja to przeszedźmy, bo w zasadzie, zobaczcie, to jest pierwszy świętego Piotra ją powtarza dosyć to, co mówi Efezjan, ale nie będzie Efezjan, to będzie ostatni slajd, niech Pan czyta. Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej. Wzajemnie. Wladne. Żony niech będą poddane swym mężom jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową Kościoła. On zbawca ciała, lecz jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za Niego samego siebie, aby Go uświęcić, oczyściwszy od wodą, któremu towarzyszy Słowo aby osobiście stawić przed sobą Kościół jako chwalebny, nie mający skazy czy zmarszki, czy czegoś podobnego, lecz a do święty i nieskalany. Mężowie powinni miłować swoje żony, tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. Przecież nikt nigdy nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała, lecz je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół, bo jesteśmy członkami Jego ciała. Dlatego opuści człowiek Ojca i Matkę, a połączy się z żoną swoją i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka, a ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła. W końcu, więc, niechaj także każdy z Was tak nie mówi swoją żonę, jak siebie samego, a żona niechaj się odnosi ze czcią do swojego męża. Dlaczego uważa Pan, że to nam. wyjaśnię. Natomiast jaśnia swojego pierwsze słowa się mowa o tym, że to małżeństwo jest odbiciem relacji Chrystusa z Kościołem, gdzie Chrystus, który jest głową Kościoła, Aha. ma swoje odbicie w mężu, który jest głową żony, a żona jest jakby odbiciem tej relacji Kościoła do Chrystusa. To jest relacja asymetryczna, to nie jest kwestia kulturowa, tylko stricte teologiczna. Jeżeli ktoś mówi na przykład o małżeństwie w kontekście, tak dzisiaj się używa tego słowa partnerstwo, na zasadzie równość, czyli identyczność praw i obowiązków, a nie równość, równość, równość proporcji, mhm to wtedy neguje całą teologię małżeństwa chrześcijańskiego i tym samym chrześcijaństwo, bo to leży jakby fundamentów. Co tutaj jeszcze byście dodali? Albo widzieli? No i ważna rzecz, bo często się przywołuje jeden z tych fragmentów, prawda? O tym, że żony mają być poddane, ale to jest właśnie relacja dwustronna, O wzajemnym poddaniu, tylko różne jest poddanie żony mężowi, a inne męża żonie, prawda? Bo tym bardziej, że mąż tutaj ma większe wymagania dlatego, że obraz Jego miłości do żony ma być taki jak Chrystusa do Kościoła, czyli aż po krzyż i śmierć. Prace są różne, bo różne jest przeznaczenie tych dwóch płci. No właśnie, są inne. Zobaczcie, tutaj znowu się odbija to, co było in principio, tak? Y jeszcze nikt nigdy, nigdy nie odnosi się z nienawiścią do własnego ciała. Dokładnie, tak? ja <śmiech> przywoją, że ja to... Ale, to jest, ale to jest właśnie to, dlaczego, nie odnosi, dlaczego jest mowa o ciele? No bo kobieta jest z ciała mężczyzny. I to jest nie? więcej. Mężczyzna I... jest głową ciała, a kobieta ciałem tego ciała. I... Ja. Nikt nie odnosi się z nienawiścią do własnego ciała. Tak że żywi i pielęgnuje. To nie jest tylko taki racjonalny argument, że no, tylko chory człowiek sam się kaleczy, rani i tak dalej. A to też jest właśnie ten argument, że. Yy, no, no, kobieta jest twoim ciałem, tak, no to co to o tobie mówi, skoro, skoro własne ciało <grym> ranisz, tak, w tu już, Tutaj znowu jest, sekunda tylko, dobra, tylko to dokończę. Znowu jest powtórzenie, tak, że, będzie jed, że będą jednym ciałem. No Kto miłuje swoją żonę, z siebie samego miłuje, znowu jest to, tak, S są, są jednym. No i to A nie wiem, czy, czy jakby to przykazanie, bo często nam się kojarzy, że są dwa przykazania, tak? Miłości Boga i miłości bliźniego, ale jest miłości siebie samego, nie? Miłość bliźniego, ale jak siebie samego. Nie wiem, czy tak naprawdę miłość do żony, to nie jest miłość bliźniego, tylko to jest miłość okay. siebie samego, nie? Marcin no Kinga już Wcześniej przywołała, że mąż jest głową, ale kobieta, niekorzystnie, korzystnie z tym Jest to, jest to, pomów u <śmiech> <śmiech> <śmiech> Okej. Okay. Bardzo dziękuję drodzy Państwo. Za tydzień spojrzymy trochę inaczej, znaczy, to jest taka dwuczęściowa. Dzisiaj mówiliśmy o źródłach, za tydzień będziemy mówili o interpretacjach, czyli o teologii. Tak? No i chyba tyle na dzisiaj.